Cześć, audycja kadr Woko Dzisiaj odcinek 31. Naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. Po mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. I co? Zaczynamy od smutnych przy... informacji. O smutnych informacji Niestety zmarł Bernie Wrightstone, e, współ, współ, współtwórca Swamp Thinga i jeden z naprawdę najbardziej utalentowanych rysowników, z jakimi miałem do czynienia, w sensie z jego pracami oczywiście. On narysował na naprawdę dużo komiksów, bardzo dużo dla DC, nie tylko dla DC. On, on też stworzył w sumie taką okultystyczną część DC, prawda? Tak, z tak. House of Mystery, House of Secrets. Ten Batman the Cult, czy też... In, bardzo lubiane przeze mnie serio. Tak, czy też wiele innych tytułów, on też był ilustratorem tego... Frankensteina, nie wiem, czy, czy kojarzysz takie wielkie... Na, nawet miałem przez pewien czas e, zdjęcie w tle na Facebooku z tego Frankensteina. O, no to właśnie, no to tutaj te, właśnie dla mnie ten Frankenstein to był taki po prostu popis geniuszu, no ile no. tam rzeczy, ile tam czasu trzeba było spędzić. I te wszystkie czy... detale w tym laboratorium doktora Frankensteina z e, jakieś buteleczki, nie buteleczki, różnego rodzaju, główna, świetna rzecz, świetna scenografia i ekstremalna dbałość o detale. Tak i no cóż, będzie, będzie brakować tego artysty, chociaż on już od dłuższego czasu był nieaktywny, jeśli chodzi o rynek komiksowy, ale no już za sam fakt, że jest współtwórcą Potwora z Bagien, no, będzie zapamiętany i szkoda, że kolejny, kolejny artysta odszedł, no ale cóż, no tak, tak to bywa. O, oby w tym roku było te, takich nowin jak najmniej. No i wspomnijmy kiedyś tam Berniego Wrightstona jeszcze, ponieważ ty, na, naprawdę wie, wiele jego komiksów jest naprawdę wartych uwagi. Nie tylko ze względu na rysunki. I cóż, no, no szkoda, szkoda. Przykro. Tak. Natomiast e, ostatnie dwa tygodnie mm, bardzo dużo zapowiedzi nam stra dały. Strasznie dużo zapowiedzi to kurczę, naprawdę człowiek nie wie na, na co ma, na co ma się rzucić hmm. najpierw, bo to jest po prostu jakaś masakra. Te, no nawet nie dniem od którego wydawnictwa zacząć, bo tutaj wypisałem sobie raz, dwa, czy siedem, siedem wydawnictw, które coś zapowiedziało fajnego. A niech będzie Scream Comics, prawda? Scream Comics w kwietniu wyda swój 50. album. Będzie to western Sykes, tak się na, tak się będzie nazywał. Twórcami są Dubois i Armand i to jest taka w sumie, w sumie ciekawostka, ponieważ spodziewałem się, że coś takiego, nie wiem, bardziej głośnego będzie tym 50. albumem wydawnictwa, chociażby na przykład inna zapowiedź na kwiecień, czyli drugi tom Kasty Meta Baronów tego tego wypasionego, wielkiego no, wydania. Piękne, Pięknego wydania zdecydowanie. Mhm. Oprócz tego zapowiedziano też łabień, Łabędzi śpiew, czyli kolejny tytuł. Kolejny Dorisona. Tak, kolejny do, tytuł Dorisona. Podejrzane. Bardzo podejrzane. Ale też jest coś dla fanów komiksu amerykańskiego. I to jest dla mnie taka dość duża niespodzianka, bo no, no, najwyraźniej ten cykl Fire and Stone się dość mocno, dość dobrze przyjął. No Ponieważ... Jednak obcy ma bardzo dużo fanów, to, to trzeba przyznać No i nie ma też co, co wątpić, a te komiksy z Fire and Stone by, nie były złe, prawda? Częściowo nie były. To no znaczy no, na pewno lepsze niż, pamiętasz jak dobry komiks wydał Alien vs Predator. Wolałbym nie, ale ten, no a też, też swego czasu TM Semic jeszcze jak, jak ledwo dychał, puszczał jakieś dziwne rzeczy z alienami i pamiętam właśnie taki komiks, który się nazywał bodajże Alien z i to było to było warte nie, nie mówienia o tym komiksie właściwie, ale, ale cóż, Scream zapowiedziało kolejny cykl, tym razem będzie się to nazywało Life and Death, czyli, czyli coś, coś takiego świeżego, to w Stanach jeszcze się ukazuje, jeżeli dobrze mi się tam coś tam kojarzy e, i to będą cztery tomy no i coś co naprawdę fajnie, fajnie się zapowiada, to będzie podwójny album, w którym znajdzie się Alliance Salvation z rysunkami Mike'a Mignoli <grym>, czekałem na to, według scenariusza Dave'a Gibbonsa i... i to e, też cieszę, bo Dave Gibbons fajny scenariusz opisał. Tak i dodatkowo też, też bardzo znany komiks z Alienami, czyli Sacri Sacrifice Pola Johnsona. I No cóż, no to są takie rzeczy, które pamiętam, no Salvation to już jeszcze właśnie za czasów właśnie tych e, tytułów z TM Semica było, e, było proszone, żeby, żeby się ukazało w Polsce, no i wreszcie się ukaże. No a rysunki Majka Mignoli no to, to to jest taki chyba powód, że po, to jest kolejny powód dla którego warto sięgnąć po ten komiks, mhm. zobaczymy oczywiście jak to będzie wyglądało cenowo, ale no, ile by nie było Scream Comics na pewno przygotuje bardzo fajny, ładnie wydany komiks, no, no cóż, no, tylko pozostało czekać. Kwiecień, a nie to w maju będzie ten, w maju będą komiksy z alienami, no to maj no, komiksowa Warszawa czyżby? Może. Zobaczymy jak to będzie. W sumie Maj oprócz komiksowej Warszawy ma jeszcze premierę nowego filmu z Obcym. Więc. Tym bardziej. <gryzł> <gryzł> Co my tutaj jeszcze mamy fajnego. ongrys na Maj też zapowiedział dwa fajne rzeczy. Dwie fajne rzeczy i to będzie wydanie zbiorcze Reda. Mhm. Autorstwa Jasińskiego, Janickiego i Chmieleckiego. To jest komiks to jest taki cykl, który ukazywał się w różnych gazetach w szerszej dystrybucji, w węższej dystrybucji. Pamiętam ukazywał się w odcinkach w takim krótko żyjącym magazynie science fiction, on się nazywał Sfera. Bardzo mi się podobał, bo było dużo o komiksach, pewnie dlatego szybko umarł. No, Albo nie... dlatego, że go czytałem. No to też może być jakiś powód. W każdym razie w maju ukaże się wydanie zbiorcze i tam z tego co wyczytałem ma być również e, mater, premier, premierowy materiał, brzmi to fajnie, e, jest także zapowiedź komiksu, który się nazywa Andrzej Janicki napalony na komiks i to jest rzecz, która jest e, ufundowana z tak, tak, nie? tak, Już jest ufundowana, Właśnie zaraz sobie sprawdzę dokładnie jak to wygląda. Tak, potrzebna. W chwili obecnej nagrywamy to w piątek. więc Dlatego dzisiaj nie będzie relacji z krakowskiego. krakowskiego festiwalu, ponieważ będzie za dwa tygodnie. Dokładnie tak. Więc nagrywamy to w piątek i mamy tutaj kwotę 7857 złotych zł już zebraną. Potrzeba było 5 tysięcy, żeby komiks się ogólnie ukazał, natomiast jeżeli przekroczony zostanie próg 8 tysięcy złotych, to wspierający, który wpłaci 65 zł lub więcej dostanie zarówno napalony na komiks, jak i wydanie zbiorcze Więc to są tak naprawdę dwa tytuły w, w za, za 65 złotych, co jest naprawdę bardzo fajną ofertą. Zwłaszcza, że Andrzej Janicki no to może nie jest jakieś szczególnie mocno, mocno roz, głośne nazwisko w chwili obecnej na polskim rynku. Przynajmniej tak, takie odnoszę wrażenie, przepraszam, jeżeli ktoś odnosi wrażenie inne ale te, oba, oba te tytuły wydają się być naprawdę ciekawe, więc jeżeli 65 zł, tylko 65 zł to jest opcja odbioru na komiksowej w Warszawie, opcja wysyłki na terenie całej Polski to jest bodajże 80 zł, więc za 80 zł powiedzmy dwa takie fajne komiksy, które będą dość obszerne i na pewno dobrze wydane w końcu to ongrys, no to naprawdę fajna, fajna opcja się szykuje. <śmiech> Teraz coś takiego, co właściwie lada, lada moment będzie premiera. Rzeczy z Timofa na marzec. Tutaj zostały zapowiedziane cztery tytuły. Będzie to Benia Dams, Jerzego Szyłaka i Łukasza Godlewskiego. Nastrąt Sorena Mozdala, Płatki. Na no, no, Płatki bardzo czekam. Płatki tutaj Chris Peters z Gustavo Borges i Serena z Monga Mon Mon Guła. To jest komiks brazylijski i tutaj może, może być ciężko. Tiago Moraes Martins i Marcos Paulo Marquez, więc no, no. Brzmi jak wokalnie, jak ty to wymawiasz po prostu. To, to, to, jeszcze wiesz, coś wezwiesz. Wiesz, tak, to, tak, na dobrą sprawę to mogłaby mógł, mógł, to być jedna i ta sama osoba, tylko tam różnymi imionami no. się posługująca. No tak, ale dla, dla mnie, no, na strąd płatki, mają bardzo fajne okładki, że tak zarymuję teraz. A, a. Ją, ją, No, bardzo fajne okładki, mają te dwa, te dwa komiksy. Benia Dumps jakoś, powiem szczerze, szczególnie mnie interesuje, bo te, te poprzednie odsłony Benedykta Dumpsa jakoś nigdy mnie nie ujęły szczególnie mocno. Więc ten, ten komiks akurat mnie jakoś nie interesuje, ale pozostałe trzy, wszystkie, wszystkie trzy wydają się być naprawdę ciekawe. Zwłaszcza ta Syrena z Monga Guła, ponieważ te e, przykładowe plansze, które zostały udostępnione, i opis tego komiksu, no wszystko wskazuje na to, że będzie naprawdę porąbany komiks w takim pozytywnym sensie. <śmiech> Więc kto wie, może sobie właśnie jutro w Krakowie, czy też e, wczoraj w Krakowie, <śmiech> będę ten komiks. Dla, dla Drogą czego? kupno. Drogą kupno oczywiście. Mucha komiks zapowiedziała Iron Fista Immortal Iron Fista, żeby mhm. poprawić trochę niesmak po, po serialu. Wrócimy do tego. Mhm. Chyba e... Podobnie wrócimy do tego jak <coughs> do Lego Batmana. <coughs> I, I, I, immortal Iron Fist, Eda Brubakera i Mata Fractiona z rysunkami Davida ah, He, mhm. <coughs> tego tam co rysuje Hawkeye oczywiście. I jest to kolejna fajna zapowiedź, która, która mnie jak najbardziej interesuje, bo <śmiech> no, pamiętam ten, ten komiks gdy się ukazywał, do momentu, w którym pisali to razem Brubaker i Fractions było to naprawdę fajne. Później przejął to Dwayne Swierczyński i niestety nie dał rady, więc przynajmniej te dwa pierwsze tomy jestem jak najbardziej zainteresowany. No i rzecz, którą ominę prawdopodobnie szerokim łukiem, czyli komiksy Marka Millera, mojego Nemezis. Myślę, że to tak naprawdę ty jesteś Nemezis Marka Millera. Możliwe. No w zapowiedziach tam nie, nie padły dokładne daty. Wiemy, że na pewno będą to dwa tytuły Simiju, czyli Jupiter's Legacy i MPH. Będzie jeszcze Secret Service z Marvel i Icon i jeszcze coś, coś, coś mi tam umknęło. Cztery tytuły w każdym razie Marka Millera. No, ja tam, tak jak wi wiadomo, nie jestem jakimś wielkim fanem twórczości tego człowieka, więc. No to nie... naprawdę pierwszy słyszę. No więc prawdopodobnie tylko te rzeczy z tymi mi wpadną do, <głos> na półkę z czystego obowiązku. No ale ro, rozumiem, że. In... Inni mogą mieć oczywiście inne zdanie i się cieszyć z tych zapowiedzi. Ja bym się ucieszył prawdę mówiąc gdyby Mucha zapowiedziała albo jakiekolwiek inne wydawnictwo zapowiedziało. Ten komiks Marka Millara, który rysował Goran Parlów, On się nazywał Starlight. I to, to był naprawdę fajny tytuł i mówię to ja, hater, hater Marka Millara. Więc, więc to, to z, tego, z tego komiksu bym się naprawdę, naprawdę ucieszył. Fantasmagorie. Nie odpuszczają, zapowiadają mm, mm. kolejne rzeczy. Mm, mm, mm, mm. No. Jeszcze mi nie przeszło. Tak, widzę, że się cieszysz. Jak więc... ci w nocy pisałem. <grym> że... Na pewno chodzi ci o Mena, prawda? Tak, znaczy to, to fajnie, cieszę się. Tak. Natomiast z, z obrazka, gdzie było logo Fantasmagorii i, i logo Valianta, mm, mm. Bardzo, bardzo się cieszę. Nawet, nawet jeszcze co prawda nie wiadomo, co, co, e, jakie tytuły miałyby. Tytuły, tytuł. Tutaj wcale nie jest powiedziane, że to będzie więcej niż jedna seria, chociaż prawdopodobne. E, nie wiadomo jakie to będą tytuły z tego warianta, ale, ale co by nie było, ty się i tak cieszysz i pewnie będziesz brał, Jak co by to miało nie być. Co byś chciał? kurcze, kurczę, wiesz, ciężko powiedzieć, dlatego że e, nie zdziwiłbym się całkowicie bladshotem, dlatego że jest chyba najbardziej rozpoznawalną postacią stamtąd. E, problem z e, Archerem i Armstrongiem, których uwielbiam, jest taki, że prędzej czy później wydając ten komiks trzeba by wydać zarówno Ivara, e, jak i e, Eternal Warriora, bo wszyscy są, są braćmi tam. Mhm. Uh, więc to prędzej, czy... teraz będą mieli zresztą wspólną serię, gdzie w trójkę są na dworze króla Artura. Uh, zapowiada się ciekawie. Natomiast ja bardzo bym chciał Death Defying Dr. Miryć, bo uważam, że mhm. jest świetną serią i jest zamkniętą serią więc nie trzeba nic tam dodatkowo odnosić. A natomiast Quantum ja się, i Tak, właśnie, to właśnie i to jest, to jest ta rzecz. Ja, ja uważam właśnie, że ten tytuł, który Fantasmagoria wkrótce zapowie, to będzie właśnie Quantum and Woody. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest to fajny komiks, a po drugie, bo Makozy. Bo Deadpool się sprzedaje, a to jest takie dość podobne do Deadpoola, tylko, tylko lepsze. Tylko dużo lepsze. więc, dużo lepsze. I śmieszne. Więc czemu by nie spróbować oczywiście co my tutaj mamy dalej o Egmont, Jezus Maria tutaj muszę sobie od, odpalić internet, bo Egmont na Maj zapowiedział 20 komiksów ja, ja widzę tylko Bona tak, tutaj, no, tak. ja tutaj też nie widzę nic więcej To jest właściwie Bone, ale nie no dobra, jest tutaj naprawdę dużo, dużo fajnych tytułów, jest Hellboy w piekle, tą drugi no, jest Wonder Woman Grega Ruki, jest DC Deluxe Będą, będzie wznowienie top ten, wreszcie, wznowienie, kompletna edycja, przynajmniej będzie to dokończone w ramach mistrzów komiksu. Trzeci numer Lila i Puta będzie, nowe smerfy będą. Tak, trzeci, trzeci tom Kubatu, czyli dwa, dwa tytuły z konkursu miniają szachlisty właśnie smerf, ile tych smerfów? Trzy tomy, tak? S Smurf, Śpioch, Smurf finansista, Smurf i wioska dziewczyn. No to trzy, trzy tytuły segmentu e, ze smurfami. No są też takie rzeczy, które Wojna rubinów. Aha, Wojna rubinów. No to, to, to był komiks, który był gnojony nawet w Stanach, więc, więc nie, do, nie mo można do dać mu szansę, bo Rise of the Arsenal. Okej, okay, też był. Nienawidzony na całym świecie, za który scenarzysta przy, przeprasza. No to już stary jest komiks. Tak, nam się podobał, jako jedynym osobom na świecie. Tak. No ja go do dzisiaj mam ten, ten, ten komiks na półce. On ma dalej paskudną okładkę, to się nic nie zmieniło, mm. ale. ale jest bardzo. <śmiech> narysuję sobie nową. <śmiech> tak, <śmiech> wydru wydrukuję sobie blanka. I e, też będzie pierwszy tom e, nowej polskiej serii e, Wounded, skradzione lata. E, to będzie Western i też, też wydaje mi się, że bardzo fajnie, fajnie się zapowiada. Ale w Stanach Western hmm, te... czy w Bieszczadach? No nie wiem, zobaczymy, może w Bieszczadach. Byłoby, byłoby to na pewno ciekawe, ale podoba mi się to, że Egmont konsekwentnie wraca do polskiego komiksu tak coraz bardziej odważnie. był nie, Niedawno był, co to było? No, ten, ten polski komiks, który kurczę, ku, kupuję już trzeci miesiąc i nie umiem go kupić, Bradl. O. Aha, okej. Okay. Tak, no to Bradl ruszył z segmentu i został bardzo fajnie przyjęty, i teraz Łądec się zapowiada też całkiem spokojnie, więc tych zapowiedzi jest naprawdę dużo. No, a jeszcze dorzućmy od kultury gniewu czwarte wydanie Osiedla Swobody, tam pierwszy, i wreszcie, wreszcie, wreszcie wydanie zbiorcze Osiedla Swobody 2. Które, które już lada moment, a może nawet już są, a ja, ja jeszcze o tym nie wiem? No i... Z tego, co Śledziu pisał przed chwilą, na, y, znaczy przed chwilą, zanim się, zanim zaczęliśmy nagrywać na Facebooku, y, raczej małe szanse, że dojadą z drukarni na Kraków. Aha, czyli jeszcze nie ma, okej. Okay. Na, no i jeszcze kolejny komiks, który zapowiada się na, by, na taki porąbany, ale w pozytywnym sensie, czyli Miesiąc Miodowy na Safari. Na, na to niesamowicie czekam. Okładka tak. też jest przepiękna, a że dużo komiksów się ocenia po okładce mimo wszystko. Mhm. Miesiąc Miodowy na Safari zapowiada się naprawdę, naprawdę super. Tak, tak i tutaj no, no nie ma opcji ten, ten komiks, jaki jak by nie był, kiedy by nie był, na pewno się w naszym podcaście do niego wrócimy. No i z tych zapowiedzi no, to, kurczę, no jest tego dużo, mówimy o tym już praktycznie 15 minut i no, widać, że jest tego dużo, a pewnie paru rzeczy nie, nie wspomnieliśmy, coś, coś się jeszcze na pewno ukaże po drodze. No więc no, jest tego dużo, nic tylko brać pożyczkę, sprzedawać nerki wątroby co tam wam jest niepotrzebne. Cóż, Będziemy mieli naprawdę fajne najbliższe pary miesięcy, oczywiście o ile nie wejdzie ustawa o jednolitej cenie książki, prawda? Mm. Bo y, tak zdecydowanie jesteśmy przeciwni tej ustawie. I zresztą nie, nie, nie, nie tylko my, no, wydawcy polscy podpisali taką petycję, list, jak Wystosowali, wystosowali tak? Tam... Udostępnialiśmy to, prawda? Tak, tak. tak I to właśnie, był... Ważne rzeczy warto udostępniać. To, kto tam był? Ta... Taurus, Timow, kultura. Słowo, słowobraz. Tak. Na pewno te, ci mniejsi wydawcy też, też jak najbardziej są przeciwni tej ustawie. Tutaj Planeta komiksów, wspomniała, że, że jest przeciwna. Na, natomiast bardzo dużo sprzedawców książek, nie? te duże hmm. internetowe księgarnie też wystosowały e, reklamy, czy nawet znajomy ostatnio coś tam zamawiał z jednej z tych dużych i w mailu dostał, że, no, że oni oferują tam rabat 30% od ceny okładkowej, natomiast jeśli taka ustawa wejdzie w życie, nie będą w stanie już tego robić. Mhm. Więc, no ja mam nie, może <śmiech> nie będziemy wchodzić jakoś szczególnie mocno w, w ten temat, bo jednak sobie kiedyś powiedzieliśmy, żeby nie politykować za dużo na, na łamach podcastu, no ale tak, no ja mam to takie dziwne przeczucie że to wejdzie w życie. Bo y, i tym razem tutaj nie mówię że nie, na zasadzie, że ci są źli, tam ci są dobrzy i w ogóle tutaj w żaden sposób. Nie... Czas założyć, że większość osób jest zła, <śmiech> jednak. Tak, ja tutaj w ogóle teraz nie mam zamiaru właśnie wchodzić w jakieś polemiki, POPIS czy tam inne inne inne. Partie polityczne, ale po prostu tak mi się wydaje, że ta, ta po, poprzednia ekipa też chciała to wprowadzić, tylko po prostu z jakiegoś powodu nie zdążyli. Wiesz, jest kwestia, kto na tym więcej zarobi, komu tak, się tak. to właśnie opłaci. Chciałem więc... powiedzieć, że to wprowadzenie tej ustawy to nie jest kwestia tego, że a to są pisiory i są złe takie, czy tam, a nie wiem, czy platforma jest jeszcze gorsza, coś ten deseń. To tutaj jest kwestia tego, że prowadziłby prostu... to ten. Komu by posmarowali. Dokładnie tak. No, kto, by teraz nie był, kto by teraz nie był ekipą rządzącą, to prawdopodobnie i tak ten cień tej ustawy wisiałby nad nami. Ja szczuro ludzie z podziemi. Tak, tak, na pewno to są. Ob to Obama i, i Putin i inni. Nie, to Mar ta sama osoba pewnie. Marsjanie atakują też w ogóle. E, no Jesteśmy jak najbardziej przeciwni. Mamy nadzieję, że, ty, że nie wejdzie. Tak, jednak. że nie wejdzie w życie, a tak też można teraz e, chwileczkę popuścić wodze fantazji. Co by się stało, gdyby to jednak weszło? No, Zdubcyłoby się. Tak. Wiesz ile byłoby komentarzy na gildii teraz? O. Gildia by upadła, bo by nie miała co sprzedawać. Znaczy miałaby co sprzedawać, tylko pewnie nikt by nie kupował. No, nie, nie wiem ile osób, które tam piszą komentarze coś kupują. No to, to swoją drogą. No ale tak, no wszystko wskazuje na to, że jeżeli ta ustawa by weszła, no to będziemy mieli bardzo mocny spadek czytelnictwa w sekcji komiksów na bank, w sekcji całej reszty prawdopodob prawdopodobnie też no e, Empik na tym dużo wy wygra Matras na tym dużo wygra inni stracą będzie kiepsko e, ilość komiksów prawdopodobnie drastycznie spadnie e, no generalnie jeśli chodzi o, o, o ten temat to tutaj Szymon Holzman bardzo często powtarza że e, gdyby w tej ustawie pojawił się zapis regulujący e, wydawca dystrybutor a nie a nie cena okładkowa ostateczna dla, dla klienta, to to by było, może nawet by nie było to takie złe. No ale niestety nie ma w tej ustawie nic na ten temat i, i generalnie no, bar, bardzo dużo wydawnictw jest przeciwnych. Właściwie nie znam, nie znam żadnego wydawnictwa, które jest za tą ustawą. Kojarzysz? Może jak ktoś jest to nie mówi o tym publicznie. Ko kojarzy. no właśnie nie, nie kojarzę. No, trzymamy kciuki żeby to się jednak no, nie, nie zdarzyło bo na pewno też też trochę by to i w nas uderzyło tak sądzę. No na pewno. Bo w chwili obecnej kupujemy te komiksy no, można powiedzieć jak szaleni przynajmniej w miarę możliwości. Jeżeli ustawa wejdzie może być kiepsko. A o czym by tu mówić w podcaście o komiksach jak się kupuje nie wiem pół komiksu na miesiąc bo się nie opłaca po prostu. No, no Będziemy rozbijać recenzję na dwa. Tak, dokładnie. Dzisiaj o scenariuszu, za dwa tygodnie o rysunkach. No, cóż. no, no w każdym razie trzymamy, trzymamy kciuki, żeby ustawa nie weszła w życie, bo będzie, będzie po prostu kiepsko. A tutaj też taka ciekawostka. O tym wydawnictwie chyba jeszcze nie wspominaliśmy. Na łamach podcastu Czarna Materia, czyli wydawca Konstruktu Jana Hardego tego typu. Komiks tak? Też magazyny z od nich. Znaczy nie, ale. Powiązane. Można powiedzieć, że powiązany. No nie wspominamy o tym wydawnicy tutaj za często, bo nie są to komiksy dla mnie. O Tak tak powiem, nie że jakieś ideolom tutaj teraz Ja czytałem Jana Hardego, ale tak samo jak Białego Oroła nie kontynuowałem. No, mnie po prostu nie porwał, ale no, no, nie o to chodzi. Czarna Materia rozdaje komiksy za darmo. Tutaj tak to sobie napisałem na rozpicy odcinka, ale to nie dokładnie o to chodzi. E, po prostu... Krzysiek Je... jego tak, jest po prostu Krzysiekiego clickbait. No, na planie. no ale no powiedziałem za darmo, teraz pewnie słuchacie bardzo, bardzo uważnie. E, Jakub Kijuc, e, twórca komiksów wydawanych przez Czarną Materię e, uznał, że od teraz to czytelnik może zadecydować ile chce zapłacić za komiks i po prostu w sklepie internetowym czarnej materii wybiera, sam sobie wybierasz cenę za, za jaką weźmiesz dany komiks, więc jest opcja zapłacenia tylko za przesyłkę i faktycznie ten komiks dostaniesz wtedy, ale jest też opcja po prostu zapłacenia tam, nie wiem, 5 zł, 10 zł, ile uznasz za... zapłatę. Dokładnie, ile uznasz za, za, za to, że w, warto zapłacić, tyle, tyle, możesz, tyle możesz zapłacić. No jest to ciekawy, ciekawy ruch. Nie, nie wiem, nie, nie wiem, czy będzie opłacalny, bo nie, nie. Znaczy wiem, nie. wiesz, wydaje mi się, że będzie tak naprawdę, bo kto ma kupić, ten kupi. To jest trochę tak samo jak e, jak muzycy udostępniają, chociaż nie, kurczę, jak muzycy udostępniają na YouTube wszystko, to jednak można włączyć monetaryzację filmu i dostaje się prędzej czy później za wyświetlenie jakąś, jakąś rekompensatę. Mhm. E, ale wydaje mi się, że może być tak, że zakładając, że pozyskasz czytelnika w ten sposób, który zostanie i uzna, że to jest spoko, że szanuje czyjąś pracę i, i będzie po prostu za nią płacił, taką, taką machiną marketingową, jak jest udostępnienie czegoś, za co zapłacisz, co łaska, tak naprawdę, wydaje mi się, że więcej osób będzie można zyskać. Nie, oby tak było. Bo kto ma przeczytać i tak przeczyta, a mhm. jak ktoś wiesz, przeczytanie zapłaci, to, to i tak by tego nie kupił. Mhm. I, I obyś miał rację. Bo wiesz, tak jak wspomniałem przed, przed nagraniem, bardzo często pojawiają się takie sytuacje, gdzie jak coś się pojawia w bardzo dobrej cenie albo wręcz za darmo, to w, no, pracujesz w handlu. Ja pracuję w handlu, nieraz widzimy co się dzieje. I tak, no to... dlatego tak, tak właśnie też przeszło mi przez myśl, że wiesz, że skoro y, Kuba Kius udostępniał te swoje komiksy za darmo, znaczy za koszt przesyłki, to może być tak, że nagle wszyscy stwierdzają, buh, dajemy 8 zł za przesyłkę, wyślij nam wszystko. I w, ta w, takim, w takim przypadku, no oby tak nie było, oczywiście, ale gdyby tak się jednak stało, to, to ten krok był, byłby chyba raczej. No, no kiepskim rozwiązaniem. Tak jak mówię, oby tak nie było. no Ja, ja dalej nie, nie mam zamiaru tam się zapoznawać bliżej z ofertą czarnej materii, bo nie są to tytuły dla mnie. No ale cóż, no, warto wspomnieć o, o takim kroku. Jeżeli jesteś... no, kibicujemy, jeśli, tak. jeśli się I... powiedzie, to był to ba... jest to na pewno bardzo odważny krok mhm. i oby, oby się sprawdził. Tak, a jeżeli o tym nie wiedzieliście, to już wiecie. wchodźcie na stronę czarnej materii i tam sobie obejrzyjcie, co jest dostępne w, ty w tym... Mm w tym wyborze ceny, bo widziałem tam wczoraj bodajże chyba 6 albo 8 tytułów było, więc, więc wybór jest. No to co, z wieści takich komiksowych, około komiksowych, to by było na dzisiaj tyle. I przejdźmy do niekomiksików. komiksików, przejdziemy najpierw do serialu pewnego. Do Iron Fista. Tak, Tak, do Iron Fista. Więc Andrzeju... Nie skończyłem. <laughs> okay, Andrzeju... w serialu. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, że mi przerwałeś. Ile, ile obejrzałeś epizodów? Pięć albo 6. 5 albo 6 nie jesteś pewien. Nie jestem pewien. Dla, dlaczego nie jesteś pewien, Wyjaśnij mi to. Zafascynowało mnie to teraz. Bo chyba w połowie piątego odcinka zacząłem grać w Zeldę i trochę przestałem się skupiać na serialu mhm. No ja z kolei dałem radę obejrzeć mniej więcej dwa i pół odcinka, no ta, tak tu imię. w połowie. zacząłeś grać w Zelda? Nie, to, nie, tam jest coś? Nie mniej więcej w połowie trzeciego odcinka stwierdziłem, że zbyt długo patrzę w telefon, który wydaje mi się dużo ciekawszy niż ten serial i po prostu stwierdziłem, że no nie ma sensu w takim razie. No, to nie jest jakiś tak zły serial, jakby Rotten Tomatoes sugerowało ta ocena. Nie, tam. nie, zdecydowanie nie jest dramatyczny, ale mm, jest znacznie poniżej tego, do czego przyzwyczaił nas e, Netflix we współpracy z Marvelem. Mm -hmm. Dużo osób narzekało na Luka Cage'a, mi się na przykład Luke Cage bardzo podobał. Ja go jeszcze nie skończyłem, też jakoś mnie nie porwał, ale Luka Cage'a przynajmniej dałem radę do czwartego odcinka obejrzeć. Mm -hmm. No a Iron, Iron Fist 2,5. Znaczy Luke Cage na pewno go sobie nadrobię, a w przypadku Iron Fist to jakoś nie jestem przekonany, że, że chcę w to brnąć dalej. Dla mnie głównie z powodu tego, że... Jest mało bicia się pory. Nie nawet, nie, nawet nie o to chodzi, bo. Mało bicia się boryka. Dobrze, to jest największy minus, ale są też inne minusy. nie Dla mnie główna, główny bohater jest, jest po prostu słaby. Jest, ma bardzo dziwne zachowania, zachowuje. Ma trochę słabą motywację, z tym, że najważniejsze po powrocie z innego wymiaru jest odzyskanie firmy. 51 udziału. Dokładnie. On, on ma takie zachowania trochę się zachowuje jak taki znaczy rozumiem no przecież był, był ileś tam lat prawda, daleko daleko i tre trenował nie, sztuki walki. I, w innym i, wymiarze jeszcze dodatkowo tak, trenował. Ale po prostu jego motywacje. <grych> No, są, są słabe zdecydowanie, to, mm -hmm. to, to nie, nie jest... Nie Zachowuje nie, się przecież. trochę tak dziwacznie, bardzo mi się nie podobało to, że jak na kogoś, kto trenuje prawda kontrolę nad gniewem i tego typu sprawy, on bardzo łatwo go szło sprowokować no i dzięki temu mieliśmy te, te mordobicia w tych, w tych paru odcinkach, ale też z drugiej strony w porównaniu nie wiem, do scen walk z Daredevil'a... no to... Właśnie o to mi chodzi, że wiesz, jakby było mało mordobicia, ale fajnie nadrobiona historia i więcej tego takiego zen, to byłoby ciekawsze. Natomiast mm. jak już było to mordobicie, to nie, nie wiem, może brakowało mi y, ciosu, y, dźwięku nawet, bo w mm. tej pierwszej scenie, jak o, oni są w banku, e, boże w banku, w, te, w, tej, w tej firmie, on bije tych ochroniarzy i nie ma w ogóle dźwięku i oni tak padają, padają, padają. Nie wiem, czy to jest celowe, że to jest, wiesz, ta jego zajęcza pięść śmierci plus pięć, którą, wiesz, jest w stanie kogoś trafić w, pod pachę i on mhm. tra traci przytomność i tego ma nie być słychać. Ale było trochę jak w polskim filmie, gdzie często nie ma dźwięku. Mhm. I wiesz, on kogoś uderza, uderza i jest... I sobie, Uderzył dla, dla, kocz! Dlaczego? Dla <laughs> Ja tutaj... Ale są kiepskie sceny walki. Tak i też powiem ci, tak byłem ciekaw, dlatego nie zapytałem przed, przed nagraniem, tylko teraz pytam, bo też jako tro... osoba, która się tutaj orientuję w temacie. Widziałem taki filmik, w którym pokazano scenę walki z Daredevil'a trwającą dwie minuty i mającą bodajże tam, nie wiem, 10 cięć i scenę walki z Iron Fist'a, która trwa dwie minuty i ma 65 mhm. w trakcie. I, i jak, jak, jak to widzisz? Bo... Wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak kiedyś oglądałem bardzo, bardzo fajny wywiad yy, z Jackiem Chanem, i on tam opowiadał o amerykańskiej i o chińskiej szkole kręcenia filmów akcji i opowiadał, że w Chinach robi się tak, że on kręci tyle ile chce bez takich hamskich cięć jak to robią Amerykanie czyli na przykład jeśli w amerykańskim filmie masz mieć scenę w której docelowo biegnie sobie Iron Fist kopie kogoś w głowę i tamta osoba wylatuje przez szybę to w amerykańskim filmie miałbyś yy, bieg, cięcie, podskoczenie z kopnięciem, cięcie, ujęcie do y, jakby tylko momentu uderzenia, wiesz, kopnięcie na głowę, ale super krótkie, cięcie i gość wypadający przez okno. Natomiast jakby to Jackie Chan kręcił, kręcił w Chinach tak jak lubi, to byłby bieg, podskok, kopnięcie w mordę i gość wypada przez szybę i jest cięcie i jest pokazane jak wypada przez szybę z drugiej strony, żeby wiesz wzmocnić ten efekt uderzenia jakby, który, który jest, więc to jest też może kwestia oszczędności na kaskaderach może później, podobno później jest lepiej w tym serialu du dużo osób tak mówi Bartek też tak ostatnio mi pisał, że, że warto dać przeboleć trochę mm -hmm. <laughs> że, że druga połowa serialu się rozkręca ale znalazłem bardzo fajny serial o Borsuku, który jeździ ciężarówką. Jest animowany poklatkowo i bawiłem się na nim 100 razy lepiej. To jest na największa zaleta Iron Fist dla ciebie. Tak, Borsuk. borsuk. Cóż, no, ja, ja dalej chciałbym podkreślić, że Iron Fist i tak jest zdecydowanie lepszym pod kątem realizacyjnym serialem od czegokolwiek z CW, z, z bohaterami DC. No tylko po prostu dla mnie, ja po Iron Fischie nie spodziewałem się niczego wielkiego, bo na przykład po drugim sezonie... A zostałeś se... jeszcze dzień. Tak, dokładnie, bo na przykład po drugim sezonie no miałem oczekiwania wysokie i tam nie było aż tak dobrze jak w pierwszym sezonie, więc byłem troszeczkę zawiedziony. Jessica Jones mnie nie zawiodła akurat, Luke Cage, no to było... Jeszcze nie skończyłeś. No tak, ale no, już sam fakt, że ten serial się ukazał ile pół roku temu, czy nawet więcej, a ja go do dzisiaj nie skończyłem, już tro troszeczkę świadczy też Wszystkie o. Wszystkie komiksy, które kupiłeś pół roku temu przeczytałeś? Tak. O Jezu, ja nie to mam, przepraszam. Ja nie, ja nie mam kupki wstydu. Yy, w każdym razie no, nie, nie miałem wielkich oczekiwań po Iron Fist, a no, do, dokładnie tak jak zostało wspomniane no, te, te dwa i pół odcinka które zdążyłem obejrzeć no po prostu sprowadziły oczekiwania do parteru i jeszcze zaczęły je kopać i to właśnie nie kung fuza bardzo nawet tylko no, po prostu zawód na, ch na chwilę obecną ja być może faktycznie skończę ten serial jakoś gdzieś tam w wakacje kiedy będzie trochę więcej czasu nie, w wakacje nie ma więcej czasu. Następnie to już nie, są, już nie są czasa studiów czy, czy, czy szkoły średniej. W każdym razie, no może kiedyś skończę te, ten serial. Na chwilę obecną jestem bardzo zawiedziony. Finn Jones, główny bohater aktor, który gra Daniego Randa, no, on był po prostu słaby w tych dwóch odcinkach. No nie, nie wiem. Pierwszy raz mam takie wrażenie, że castingowo Netflix się przestrzelił dość, dość mocno, bo i Charlie Cox, który gra Daredevila i aktorzy od, odtwarzający Luka Cage'a czy, czy Jessica Jones naprawdę fajnie się prezentują i, i dali radę w swoich rolach, chociaż tego Luka Cage'a nie skończyłem, ale no aktor, nie, nie, nie wiem jak się nazywa, ale aktor jest moim zdaniem znakomicie dobrany. No tak tutaj po prostu mm, główny bohater no, nie sprawiał e, pozytywnego wrażenia pod żadnym właściwie kątem. Nie, Też też odnoszę takie wrażenie, że mm, no, można było le, lepszy casting zrobić. Mm, to, co najbardziej mnie bawi w serialu Iron Fist, to jest chyba ten ból dupy, który narósł wokół tego serialu, który jest po prostu tak komiczny. A to jest wspaniałe. Tak, to jest tak komiczne, że, że po prostu ludziom pękają zatki z powodu tego, że białego bohatera gra biały aktor, ponieważ to jest coś strasznego. No jak tak można było? Przecież to jest Se, serial o Iron Fistcie. Czytałeś to na, na CBR, że to chińczyk, prawda? wypowiedź twórcy Iron Fista? Znaczy tak. On, to, od, od bardzo mi się podobała, to, że on stworzył Iron Fista, bo w tamtych czasach stworzył taką postać i tyle. I jeśli ktoś chce opowiedzieć historię z kimś innym, to niech sobie zrobi własną postać i tyle. <laughs> tak naprawdę. Tak, ale też e, twórca Iron Fista też z kolei w innym wywiadzie powiedział takie słowa, które ra, raczej kiepsko można było odebrać, gdzie, gdzie ujął e, o, osoby o orientalnym wyglądzie, coś, tak, coś takiego powiedział. To tak, no tak, to, to w tym samym, tylko że on powiedział, że nie, w, nie wie, czy słowo Oriental jest jeszcze dozwolone. Tak, tak, no ale jak się okazuje, so, Social Justice Warriors, oczywiście na posterunku i musieli tam strasznie. Płakać nad, nad... Ja rozumiem, wiesz, już bardziej niż w przypadku Iron Fista, który. Bo on, on był biały, nie w komiksach. No tak, tak. Przecież tak. cała istota tej postaci polegała na tym, że biały wchodził w świat azjatów, żeby nie, mm -hmm. nie, nie powiedzieć coś, za co będę butowany do końca życia. Chodzi o to, że biały skóry chłopak wchodzi do, do świata właśnie tych. Kung fu. I właśnie to nie jest jakaś tam alegoria białego zbawcy świata jak to niektórzy by chcieli, tylko po prostu właśnie o to chodziło, że on jako ten biały wchodzi do obcego dla siebie świata i tam stara się w nim odnaleźć. I to była cała ta idea, istota danego Randa. Bardziej dla mnie było zrozumiałe jak ktoś się oburzał, że Ancient One w Strange'u nie będzie, wiesz... Azjata, mm -hmm. bo tam o, ta postać w komiksie była Azjatą, więc nie jest Azjatą, nic to nie zmienia tak naprawdę, bo Nick Fury też był biały. Dokładnie. I dużo innych osób pewnie, które... O, właśnie, Domino, tak? O, właśnie, Domino. Widzieliście? Bo, bo to, że, z, że aktorzy grają zmyślone postacie, które nie wyglądają jak w komiksie, to jest najgorsze, co się może światu przytrafić. No, to daj po prostu. A skoro już wspomniałeś o Domino, to... Yy tak ci pokażę o ile o ile to szybciutko znajdę tak już znalazłem widziałeś szkice koncepcyjne wyglądu domino w Deadpool 2 nie to już ci pokazuję. Proszę o szybki komentarz. No, spoko obcisły strój. Ach, to jest jakiś to cholerny. Nie, Generalnie chodzi o to że według tych szkiców to jest uzi z bagnetem całkiem możliwe. Według tych szkiców koncepcyjnych Domino w filmie będzie czarnoskórą dziewczyną z białą, z białą plamą na twarzy. czyli będzie no, Tak jak mówiłem, stary, tak, ludzie będą w negatywie film oglądać. Tak, ludzie będą w negatywie film oglądać i e, tutaj podesłał mi to Joachim Tumanowicz szafy z komiksami z bardzo fajnym komentarzem, który tutaj może nie zacytuję, ale po prostu wydaje mi się, że ból dupy będzie epicki. I... Ciekawe, i... jak to będzie wytłumaczone, bo jest taka choroba jak bielactwo nabyte. Że, że masz takie białe e, białe plamy nie? na skórze. tak Nawet u białych to widać. Są mm. takie dziwne przebarwienia na skórze wtedy. Tak ta choroba nie patrzy na rasę. Dokładnie. I, dokładnie. więc Zobaczymy jak to będzie. Na, natomiast jeszcze tak. E... Niech zrobiłem jeszcze Tom Stone'a ze Spidermana bo on jest przecież murzynem albinosem. I czujesz jakby go zrobili czarnego? No. Murzyn albinos który jest czarny? O Jezus. Ma... O! <głos> Mózg mi wybuchł. Czemu nie Garagoazjata? Azjata? <głos> No więc y, tak, cóż, no, o Iron Fischie to może kiedyś jeszcze coś powiemy, jak go kiedyś dokończyć. Albo i nie. Albo i nie. Y, natomiast, jeszcze tak, tak szybciutko chciałem o innych serialach y, wspomnieć. Y, co sądzisz o Riverdale dalej? bo w Jeden odcinek był, prawda? Bo w zeszłym tygodniu nie było. Nie. Dzisiaj jest? Y, Chyba jest. W każdym razie tak chodzi, o, jak? chodzi o to, że wspominaliśmy o pierwszym odcinku e, Riverdale, mhm. że, że jest całkiem spoko i teraz już po tych sześciu czy siedmiu, które obejrzeliśmy, no ja uważam, że dalej jest spoko. To jest fascynujące, że serial y, dla nastolatków, który jest kompletnie o niczym, tak bardzo mi się podoba. Podoba mi się głównie z powodu tego, że w każdym odcinku jest co najmniej jedna albo i dwie takie sceny, które, no, które są po prostu zarąbiste i... I to mnie to mnie tak trzyma, w postacie są fajne takie dość sympatyczne, Weronika po prostu wymiata, aktorka zarówno fajnie gra jak i ta postać jest fajnie pisana. Bardzo mi się podoba to że paru aktorów których lubię gra tam takie drugoplanowe role i to są w sumie taka ciekawostka to są ojcowie wszystkich bo ojciec, ojciec Arciego no to on grał swego czasu Jeremia, Jeremiacha w ekranizacji. No, ojciec tej, e, Boże, jak ona się nazywa? Betty. Be Betty, Tak, on, on, on. Skąd znam jego mordę? Po prostu. Yl, o, o, o, ojciec Betty grał chyba w milionie filmów kla klasy B kopanych. Dobra, kopanych czyli, więc... czyli po prostu. Tak. O, opatrzyłem się z jego. Tak, dokładnie. Ja właśnie kiedyś się mnie pytałeś, skąd, skąd go znasz? Ja sam nie wiedziałem, skąd go znam. Wszedłem na film łeba i okazało się, że on ma bardzo bogaty dorobek filmów kopanych klasy B, więc prawdopodobnie widzieliśmy go w co najmniej kilku tego typu filmach. Mm -hmm. Ojciec Jack Hedda to jest aktor, który grał w dwóch serialach, które swego czasu bardzo lubiłem. Jeden się nazywał Jerycho, a drugi się nazywał Cuda. Dość mało znane zresztą oba dość szybko, szybko skazowane, ale, ale aktora bardzo polubiłem, zwłaszcza dla Jerycho, on się nazywa Sket Urich. I jeszcze ojciec Kevina Kellera, też, też znana mi twarz i też musiałem sobie wygooglać, skąd go znamy. To też jest aktor z takich, z jednego serialu, który swego czasu oglądałem, bardzo mi się podobał, swoją drogą też Jerycho. <grym> <grym> więc, więc tak, kilku aktorów, których lubię, ma takie drugoplanowe role. Ci, którzy są na, pie na pierwszym planie, też, też są całkiem spoko. Właściwie w chwili obecnej ten Riverdale nie ma dla mnie takich poważnych minusów. Oczywiście to nie jest jakaś rozrywka na no nie wiadomo jakim poziomie, to jest po prostu wciąż serial młodzieżowy. Mhm. No ale pomimo naszych 29 przyrzeków na karku, no to Ty jeszcze nie. Ja jeszcze nie. No ale cholera podoba się. I Wiec, Taka high school drama, ale w sumie jak jest, to, to oglądam ten kolejny odcinek. Dokładnie, ja tak samo. Natomiast e, Legion, przy Legionie miałem chwilę zwątpienia, trzeci, i czwarty odcinek to były chwile zwątpienia, ponieważ zacząłem uważać, że cały serial, cały ten pierwszy sezon będzie po prostu osiem razy o tym samym, czyli o wycieczce w, w głąb umysłu e, de, Davida, co w pierwszych dwóch odcinkach było naprawdę fajne, mhm. w trzecim, czwartym zaczęło być już nużące. Mhm. Ale od piątego odcinka te, no, poczułem się, jakbym dostał kopa w ryj, ponieważ y, zaczę zaczęły się naprawdę dziać bardzo ciekawe rzeczy. Serial cały czas wizualnie jest rewelacyjny. Mm -hmm. Aktorzy są rewelacyjni. G gość, który gra Davida, jest po prostu. no Kurczę, napra naprawdę, on świetnie, świetnie, świetnie odgrywa tą postać, ale też i y, bohaterowie drugiego planu, y, zwłaszcza Sid czyli ta, której nie można dotykać, Aha, nie oglądaj żadnego odcinka nie. no to też postacie z drugiego planu bardzo fajnie się pokazują, tam w każdym odcinku jest taka scena, która naprawdę jest takim jednym wielkim what the no i od piątego epizodu naprawdę serial bardzo fajnie się rozkręcił zarówno Riverdale jak i Legion dostały już zamówienia na, drugi, na drugie sezony, co mnie bardzo cieszy i no cóż, no to, to mnie cieszy jak <głos> już wspomniałem natomiast jest też serial, o którym chciałem tak króciutko wspomnieć, który no nie przekonuje mnie niestety i to jest Powerless czyli ten sitcom w świecie DC mhm. o... on się zapowiadał fajnie tak zapowiadał się fajnie i jak dotąd po pięciu odcinkach tudzież sześciu, które obejrzałem już w sumie nie wiem ile obejrzałem Dwa są naprawdę fajne. Cztery są niestety słabe trzy, cztery. No nie, w każdym razie dwa, dwa były fajne epizody, trzeci i czwarty. Pozostałe niestety nie przypadły mi do gustu właściwie wcale i. Opening jest spoko w tym serialu tak naprawdę nie. No nie... na pewno lepszy niż w Fist stary, bo myślałem, że się kończy dwa razy. To jest jak powrót króla we władcy pierścieni. Trzy razy chciałem wiskina, okazało się, że jeszcze się nie skończyło. I tak samo było z y, czołówką do Iron Fista. Okej. No, okay. no ja, ja sobie ją przewinąłem już przy drugim odcinku, przy trzecim. No Netflix że... już później sam pomijał, więc to, to, mm -hmm. to był duży plus. Spoko. Yy, no, w każdym razie powerless jest takim na, na razie nie wypałem. Yy, znaczy, jest, jest yy, taka zasada, którą może, może się uda tym razem też zachować. Mianowicie wydaje mi się że seriale komediowe jednak potrzebują paru odcinków żeby się tak naprawdę fajnie rozkręcić. Mhm. I ja na przykład pamiętam y, Big Bang Theory y, jak mhm. to się nazywa po polsku teoria wielkiego podrywu tak? tak brawo. Y, no to y, żeby w ten serial się wkręcić potrzebowałem chyba z połowy pierwszego sezonu tak naprawdę że, żeby poczuć to, co czuli wówczas wszyscy zachwycający się tym, seri tym, tym serialem. I, no cóż, no mam nadzieję, że Powerless też się rozkręci w końcu, bo jest tam, jest tam potencjał, jest, jest paru aktorów naprawdę, naprawdę dobrych i e, pomysł, pomysł sam na, na historię jest całkiem, całkiem fajny. To jest swoją drogą, jestem ciekaw, czy kiedyś, nie wiem, gdzieś na DVD w ramach materiałów dodatkowych. Czy będzie pokazany ten pierwszy pilot ten który nigdy nie został wyświetlony i po którym zmieniono show showrunnera i przerobiono całą fabułę. Czy Kiedyś to pokażą w mm. ramach materiałów dodatkowych bo w sumie byłoby to całkiem ciekawe. No, ale cóż no, no, na razie Powerless zawodzi. Oby to się zmieniło w kolejnych odcinkach. Na razie wciąż oglądam. Zobaczymy jak to będzie. Mm. No i cóż, o tych takich serialach to by było w sumie, aha, jeszcze, jeszcze jedno. Jak żeby inaczej. Ej, te od, odcinek Flesha z, z Crossover z Supergirl, który ma formę musicala. Musicalu. Musicalu. O, ja lubię musicala. No, powiem Ci tak, że jeszcze nie oglądałem tego epizodu ale po prostu widziałem takie dwa, dwa minutowe filmiki z fragmentami epizodu i wiesz, te jeden, jeden trailer, drugi trailer i to, to się zapowiada naprawdę, naprawdę ciekawie. Taki oryginalny pomysł i widziałem na przykład taki fragmencik jak Flash i Supergirl śpiewają sobie piosenkę o superbohaterskiej przyjaźni mhm. i, i to było, wyszło tak... Cukierkowo, dziwnie, fajnie, i jestem bardzo ciekaw, jak, jak ten epizod wypadł. Ja, jeśli już go oglądaliście, to, to jak najbardziej daj się znać. Ja sobie y, na drobie dopiero widziałeś ten y, odcinek Brave and Bold? Y Mayhem of Music Meister, gdzie był cały musicalowy odcinek animacji. I żebyś wiedział, właśnie tu będzie bardzo podobny pomysł we Flashu, bo też Music Meister właśnie będzie... Wspaniale. Ciekawe jak tu sobie poradzą, czy tak samo jak Batman, który miał badał autotuna przypiętego do krtani. Pewnie nie. No pewnie, pewnie <laughs> ale nie, no, ale czekam. Pewnie nie, zobaczymy. No to co, o serialach to tyle. Przejdźmy wreszcie do komiksików. Mhm. I od czego zaczniemy, Andrzeju? Może od ciężkiego kalibru zaczniemy? Oczywiście. Eee, Czyli i... Batman. <śmiech> <śmiech> Nie, no, tym razem poważnie. Eee, strefa gazy, przypisy. Josako Team of Comics, wydawnictwo eee, w Polsce. Eee, ogromna cegła, pięknie wydana. A komiks ciężki. Znaczy ciężki, bo... Jest to komiks reportażowy, jest o tym, jak Josako um, przebywa w strefie gazy i tam słucha o historii ludzi, o tym, co się wydarzyło w latach 50. w strefie gazy z całym tym incydentem, um, który się tam pojawił, więc cały komiks jest zapisem dokładnie tych rozmów, które były, przeplatany jest z tym, co się dzieje dzieje współcześnie, przed tym jak razem z jego przewodnikiem po strefie gazy chowają się przed dronami, przy tym jak jego znajoma amerykańska dziennikarka ginie pod buldożerem, to była sprawa bardzo głośna wtedy. No ciężki, ciężki komiks. Czyta się go, czyta się go dobrze, jest możliwy Kurczę, że brakuje mi słów, żeby to dobrze określić. Jest bardzo przystępny w odbiorze, jeśli o to chodzi. Natomiast tematyka, którą podejmuję, jest zdecydowanie ciężka. Niestety, pomimo tych 50 lat tak naprawdę, o ile nie więcej, jest wciąż aktualna i to, to jest bardzo bolesne. Takim... Blisko wschodnim Mausem bym go o, o, określił. Bardzo dużo emocji wzbudza ten komiks podczas e, czytania. Mm, bardzo się cieszę, że w wydaniu zbiorczym znalazło się też e, miejsce na aneksy, e, gdzie są dodatkowe źródła opisane e, i tak dalej, i tak dalej. Mm, to, to, to jest wa ważna rzecz. i o, no, po Polecam każdemu przeczytanie go, bo to, to jest rzecz, która jakby... O, otwiera oczy na wiele spraw. Rysunki, rysunki są bardzo... To, to jest chyba mój ulubiony styl rysowania, mm, kojarzący mi się trochę z zapiskami tego, jak Will Eisner mm, opisywał życie Nowego Jorku. W tych momentach, w których jest brutalny, jest brutalny, nie jest to oczywiście... Yy, Upokarzająco brutalne? Nie, nie wiem, chodzi mi o, to, o, o takie gówno, na przykład jak Avatar robi skrost e, z, z takim gor, hmm. e, z niepotrzebną krwią. Tutaj. Y, no jest Ci przykro, po prostu, jak pat, patrzysz na te w, wszystkie rysunki ludzi, którzy musieli w, zginąć. Z, bliżej niesprecyzowanych powodów tak naprawdę. No, chodzi ci o to, że komiks nie epatuje tą przemocą. Tak, tak, tak dokładnie, nie gloryfikuje tej, tej przemocy, co mhm. wydaje mi się e, mogłoby być łatwym błędem e, przy stworzeniu czegoś takiego i też w związku z tym, że jest to reportaż e, nie ma jednoznacznej oceny wszystkich tych zachowań, które się tam dzieją. Jest pokazane to po prostu z tej strony Natomiast autor nie sugeruje nic, jak masz odbierać to, co, to, co on przedstawia, co w, no, w reportażu, wydaje mi się, jest bardzo bardzo e, ważną rzeczą do, do zachowania. No, lektura jeszcze przed tobą, mhm. ponieważ to jest no, 400 stron tak naprawdę cię, ciężkiej lektury. To nie jest tak, znaczy lektura na wieczór. To jest taki komiks, że ha, ha, hi, hi, so, po, po, poczytasz i poznasz jakąś fajną historię, tylko jednak jak ktoś tworzy komiksy na bazie własnych doświadczeń, czy, czy opisuje coś, co się zdarzyło, faktycznie zawsze się to inaczej czyta i y, zawsze z jakimś większym szacunkiem i no trochę strachem w związku z tym, jak, jak te sprawy tam wyglądały i w sumie zmieniła się data, a nie zmieniło się wiele więcej. Więc sensie, no, nie mają jeepów, mają drony I, i, i tak dalej. Świetnie zilustrowana, poruszająca historia. Jest to drugi komiks, który się ukazał tego autora w Polsce, też nakładem Timofa ukazała się Palestyna. Warto się zapoznać z tym komiksem i ja po lekturze tego na pewno, na pewno sięgnę po Palestynę. Jak to wygląda pod kątem cenowym? Już patrzę. 110 zł cena okładkowa. Myślę, że jak najbardziej jest, jest wa warta. To, to, znaczy to nie, nie ma co przeliczać takiej, takiej historii na cenę, bo jest to um, album z reportażem, tak naprawdę i tutaj widzę na samym końcu jest taki, taki krótki biogram Joe i jest jeszcze strefa bezpieczeństwa Gorażde. Czy to też w Polsce się ukazało? Nie, mo można by sprawdzić. <śmiech> w każdym razie no wygląda to, wygląda to naprawdę solidnie. Też, tak na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba okładka. Bardzo mi się też podoba, że w tym na tym brązowym tle hmm. widać jeszcze y, jest rysunek pod spodem. Hmm. Nie? W, tak, lekki... bo, bo okładka nie jest taka krzykliwa, ale jest bardzo mocno sugestywna i i Wydaje się być odpowiednia, o ta, tak, bym, tak bym powiedział, bo y, też, też nie mo mogłoby to być nie, błędem albo takim przesadzeniem, gdyby nie, było na okładce jakieś boom, bach, nie, coś ten deseń. No, nie, nie, nie. Jest, jest tak samo stonowana jak cały komiks, pomimo tego, że przedstawia mnóstwo cierpienia i, i bólu, jest jak najbardziej stonowany. Nie, nie gloryfikuje tego, tak jak wspominałem wcześniej okrucieństwa, które się tam dzieje, i. No i to też jest taka kolejna pozycja, którą, którą po prostu wa warto znać. Nieważne, czy lubisz komiksy, czy nie lubisz komiksów, wszyscy żyjemy na jednej planecie tak naprawdę, i warto wiedzieć, co się dzieje w różnych, w różnych miejscach. Dlatego serdecznie polecam, nie będzie się wam podobało, ale i tak trzeba przeczytać taki komiks. Hmm, to już, już normalnie jestem ciekaw jak, jak wyglądają komentarze na gili, ale to tam może kiedy indziej sprawdzę, hmm, natomiast ja mam komiks, który ja przeczytałem, ale która dopiero przed Tobą i to jest debiut wydawnictwa Fantasmagorie na naszym rynku długo wyczekiwany. Ja jeszcze do nie wiem, dwa tygodnie temu byłem święcie przekonany, że pierwsza zapowiedź Fantasmagoria, czyli Crazy Cut, będzie jednocześnie pierwszym komiksem, który opublikują. No ale jednak y, na pierwszy ogień poszło Rachel Rising, to pierwszy cień śmierci. Y, I tutaj od razu powiem y, bardzo pozytywne zaskoczenie, gdy komiks wylądował w, moje, w moich łapach. Y, twarda okładka, Standardzik, oczywiście. W środku fajny kredowy papier. Jest obwoluta. Tutaj, tutaj wspomniałeś przed nagraniem, że trochę szkoda, że pod obwolutę jest to samo, co na obwolucie. To znaczy tak naprawdę całkowicie koło pały, ale lubię jak jest inny wzór pod spodem. <śmiech> mm -hmm. No tak, ale jest w każdym razie jest obwoluta i komiks no, prezentuje się naprawdę fajnie a cena okładkowa jest stosunkowo niska jest, jest, cena okładkowa to jest 55 zł i tutaj ten komiks na internecie e, w czasach przed ustawowych można, można dostać w naprawdę fajnej cenie natomiast o czym jest Rachel Rising i to, to jest historia tytułowej Rachel, która któregoś dnia budzi się w płytkim grobie Wygrzebuje się z tego grobu, jest, jest w środku lasu, nie pamięta co się z nią działo, więc można powiedzieć, że zaczyna się to jak taki typowy horror albo, albo historia, taki horror plus sensacje. Dreszczowiec. Dreszczowiec, o tego słowa mi brakowało. Natomiast później zaczyna się, zaczynają się dziać rzeczy coraz bardziej dziwne. I ja tutaj nie chciałbym mówić, co dokładnie się tam zaczynało dziać, ponieważ naprawdę nie, nie warto spoilerować te, te, tego, tego komiksu, a wszystko dlatego, ponieważ ym, ja z dorobkiem Terego Mura jestem zaznajomiony dość dobrze, bo znam i Rachel Rising i Strangers in Paradise, które też lada moment się ukaże od wydawnictwa Fantasmagoria i to, co zawsze mnie urzekało w, tym, w, w komiksach tego autora jest to, że on potrafił rewelacyjnie nakreślać postacie, które, które prowadził, zarówno te z pierwszego planu, jak i z dalszego planu i jednocześnie e, potrafił stworzyć taką fabułę, która jest niesamowicie wciągająca i angażuje czytelnika i po pierwszym tomie Rachel Rising jestem no, jestem dość mocno przekonany, że każdy czytelnik poczuje sympatię do głównej bohaterki, do jej najlepszej koleżanki, do, do innych postaci, które się tam pojawią, ale też będzie czuć takie u, uczucie niepokoju, bo jest tutaj naprawdę sporo m, takich scen m, szokujących, ale nie w sensie takich, że flaki latają czy coś w ten deseń, tylko po prostu jest taki fajny klimat grozy. Klimatycznie e, pierwszy tom Rachel Rising jest naprawdę super i no po prostu jest, jest dużo komiksów, które po pierwszym tomie no spoko ale czegoś tutaj brakuje dla mnie Rage Rising to pierwszy to jest komiks, któremu nie brakuje właściwie nic i jest, no, ma w sobie absolutnie wszystko, żeby, żeby spodobać się fanom właśnie tego typu opowieści rysunkowo jest naprawdę super komiks jest czarno-biały Generalnie Terry Moore, e, lubi e, cza, cza, w, cza, w czerni i bieli operować. No ale mamy tutaj jednocześnie bardzo dużo szczegółów. E, są, mm, jest grubsza kreska tam gdzie trzeba, jest cieńsza kreska tam gdzie, tam, gdzie powinno się to znaleźć. E, operując tylko w czerni i bieli e, rysownik pod, naprawdę e, o, no, świetnie się odnajduje. E, cliffhanger jest taki dość, e, dość zastanawiający i na pewno e, na pewno sprawi, że będzie się chcieli czekać na, na drugi tom. No generalnie dla mnie debiut wydawnictwa Fantasmagorie na polskim rynku jest naprawdę bardzo bardzo fajnie wypad. I no cóż, trzymam kciuki, żeby ta inicjatywa się jak najbardziej rozkręciła. Tutaj może tak mały off-topic zrobię, bo um, Trochę, się, trochę mi się wydawało swe, swego czasu, że wydawnictwo to podchodzi zbyt optymistycznie do, do publikacji komiksów i po tych kolejnych zapowiedziach. Tutaj Batonmentu, Valiant, tutaj ta pulpa włoska, tutaj inne tytuły. No cały czas się obawiam czy to jednak nie jest trochę zbyt optymistyczne wejście na nasz rynek. Ale jeżeli mają wydawać komiksy tak jak pierwszy Tom Rachel Rising i będą to tego typu komiksy bo, bo to jest naprawdę bardzo bardzo fajny komiks który warto mieć w swojej ofercie no to jestem spokojny jestem spokojny o dalsze, dalsze losy tego wydawnictwa Rachel Rising to pierwszy zdecydowanie warto mieć jest nie tylko bardzo dobrym komiksem świetnie narysowanym z wciągającą historią ale też po prostu jest dobrze wydany tłumaczenie wydaje mi się jest jak najbardziej okej okay, a z tym ostatnio u nas jest jest dość kiepsko. E, no cóż, ja jak najbardziej polecam, zdecydowanie warto dać szansę. A skoro już tak wspomniałem o tym tłumaczeniu, nabyłem sobie ostatnio kolejny tom wielkiej kolekcji komiksów DC i powiem Ci szczerze, że jest tam taka konstrukcja słowna w jednym z nymków, która mnie rozwaliła. Mianowicie jest tam jeden tłumacz, tutaj nie będę, nie będę wymieniał nazwiska, który bardzo lubi stosować niepotrzebne wołacze. Jest tam takie zdanie, zobacz Brusie, e. jest napisane B-R-U-S-I-E, wiesz, Brusie. E. Nie, to jest poprawnie, tylko mm -hmm. chodzi o to, kto tak, wiesz, zobacz Andrzeju, zobacz Krzysztofie, tak, tak, tak się nie mówi, nie? Powsze no, po powsze powszechnie się nie mówi, to jest oczywiście poprawna forma jak najbardziej, tylko rozwaliło mnie zobaczenie ta takiej odmiany imienia Brusa i, i wygląda to dziwnie. I no cóż, no nie, nie jestem wielkim fanem ty, ta, tak dużej ilości zbędnych wołaczów, ale to wołaczy? Wołaczy, wołaczy, oczywiście, że wołaczy. No ale to tak tylko taki mały off topic. No, więc malutki, Andrzeju malutki. Co teraz, Andrzeju? Um, Komiks, o którym ja powiem, to też już są stany i wydawnictwo, z którym Fantasmagory też się niedługo będą tam kamracić. Nazwijmy to. I chodzi o nowy produkt Valianta i chodzi o pierwszy numer EXO Manoir. Poprzedni Manoir się skończył na 50 numerze. Natomiast pierwszy ma być takim um, zeszytem, do, od którego można znowu wskoczyć w serię. I nie jest to całkowity reset, że wszystko się skończyło no i ELO nie ma nic. Zaczynamy na nowo tą samą historię. Tylko wszystko co było wcześniej jak najbardziej obowiązuje. Główny bohater, Arik, który był manuarem, osiadł na zupełnie innej planecie i wrócił do tego, co tak naprawdę zawsze chciał robić, czyli w spokoju sobie uprawia rolę. Ma swoją kobietę, chyba, znaczy coś o kształtach kobiety, ale ma ogon i pochodzi z tamtej planety. No i jest, jest szczęśliwy. I, to, jest, to jest najważniejsze. Tak, dokładnie. I swoją zbroję ma ukrytą, głęboko przykrytą kamcurem wielkim. Nie chcę wracać do tego, co było, ponieważ jak wspomina, wszystko, co go czekało, to była wojna, zniszczenie, śmierć i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście a, tak. rasa, która sobie tam żyje jest zniewolona przez jakiegoś wielkiego imperatora i zostaje przymusowo wcielony do wojska w bardzo e, chlubnej roli, jaką jest żywa tarcza. więc ma iść z przodu i e, żeby żołnierze marnowali na niego amunicję, a później prawdziwi żołnierze mają sobie iść walczyć. No, natomiast oczywiście je, jest hardkorowym wizygotem, więc ni, nic z tego nie wychodzi i odznacza się wielką odwagą strzelając ludziom w głowy z harpunami, nie wiadomo co. Trochę jak Aquaman w ogóle wygląda bez, bez zbroi i z długimi włosami. No i jak nikt się oczywiście nie spodziewał, prędzej czy później zbroja się pojawia i kończy się zeszyt. I czy się bawiłem dobrze? Jak najbardziej bawiłem się dobrze. Matkind pisze bardzo fajne e, scenariusze do tego Thomas Giorello, nie jestem pewien, przepraszam, jak zawsze, mhm. bardzo fajnie ilustruje całą historię. Pierwszy zażyt kosztuje tam 4 euro, coś takiego. 3,59 na Comixology, gdzie, gdzie go czytałem. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Rysunkowo też jest naprawdę super, tylko miałem trochę takie wrażenie, że czytam Bloodshot Reborn z Exo Manuarem tak naprawdę Trochę też taki Oldman Man Logan, że nie, nie będę używał moich mocy, mimo że je mam i w ogóle i tak dalej i tak dalej. No i oczywiście, o dobra, użyję, jestem kozak, buch, buch. Buch, buch nie ma w tym komiksie natomiast. No ale doceniam natomiast e, możliwość wskoczenia do historii, która miała już no, w sumie 50 zeszytów, czyli bardzo dużo. Rekordowo. Na nowo, ponieważ e, podobały mi się takie zagrywki, które tam były, jak mm, ta jego partnerka pyta, czy tęsknisz za kimś na ziemi. Jest jeden kadr z poprzednią partnerką Manuara i mówi: e, To było dawno, i człowiek, który ją kochał, już we mnie umarł. I jest jakby odcięcie się od tego, co się działo. Mam nadzieję, że seria to utrzyma i nie będzie robiła jakichś nawiązań do powiedzmy 19 numeru Exo Manuara tam z 2000, któregoś roku. No bo nie po to zaczyna się historię na nowo i bardzo bym sobie to cenił w Waliancie. Więc ogólnie polecam. Dobry moment, żeby skoczyć w naprawdę fajną postać. No, tutaj też warto... A rysunkowo pewnie udostępnimy, jak to wygląda. Jeszcze, żeby sobie Krzysiek zobaczył, mhm. się, bardzo przyjemnie. Tutaj tak warto wspomnieć, że ta pierwsza seria z odświeżonego warianta Exo Manowara miała 50 numerów, co jest rekordowo dużym wynikiem, jak, jak na wariant, jak na ponieważ żadna seria, na większość serii to jest 12-25 numerów, prawda? I tak właśnie na przykład teraz e, widziałem w zapowiedziach na, na czerwiec, że Fate, 12-numer Fate będzie final issue, nie? Więc to, że Manowar się utrzymał tak długo, że było, bo, bo chodzi o to, że Aliant nie kasuje serii, tylko po prostu jak kończy się opowiadać daną to historię. Trochę jak z Hellboyem, prawda? Jak kończy się opowi opowiadać daną historię, to po prostu seria znika i wchodzą kolejne. Tak? Także to... Co też jest, wydaje mi się, że może być fajnym zabiegiem, jeśli nie zmusza scenarzystów do um, robienia komiksu na siłę, jak nie ma po prostu pomysłu na ten scenariusz. Tak, właśnie. Chyba to jest, to jest taki główny cel że opowiadasz dopóki masz co opowiadać a nie że tam to się super sprzedaje więc, i więc ma mi, być co mi, miesiąc ci, ci dalej i tyle nie? więc no, w każdym razie te 50 numerów to chyba całość Robert Wendy pisał mhm. więc tam no, najwyraźniej miał, miał dużo pomysłów i cóż no, zobaczymy jak ta nowa seria się rozwinie zobaczymy też czy przypadkiem manuara nie zobaczymy w Polsce. No nowego raczej nie, ale tego ale pierwszego ty, ty, ty, ty, ty. Jak, jak najbardziej. Tak. Teraz z, z warianta duża ogólnie ofensywa, nie? Jak się okazało, że scenarzysta kinowego Arrival, widziałeś Arrival, ten nowy początek? Nie, nie, ale... Wa, warto, po, po, polecam ci tak, zobaczyć. Nie Wiem o co chodzi. Właśnie w zapowiedziach na czerwiec jest ten komiks. Secret, Secret Weapons? Dokładnie. Tak. No to sobie muszę go zamówić. Natomiast jeszcze ciekawostka, on też będzie odpowiedzialny za... Scenariusze do uniwersum filmowego warianta. Mm -hmm. No cóż, zobaczymy. No więc to dobra wi wiadomość. Zielony Ranger będzie Bloodshotem. Yes, yes. Musi się udać, mam nadzieję. Mm -hmm. I kolejny off-top od off -topa. Tam został zasygnalizowany Zielony Ranger na drugą część filmowych Power Rangers, którzy, mm -hmm. którzy od przedwczoraj są w kinach, prawda? Mm -hmm. no, no to kurczę. Byłeś? No pójdę, pójdę. Doma, pójdę ale pewnie w tanią środę albo coś mm -hmm. takiego. Natomiast ja teraz tak przejdę, zostajemy w Stanach, ale tym razem komiks w języku polskim. I ten mój głupi żart przy strefie gazy o wadze ciężkiej do, do, dotyczył właśnie komiksu, o którym chciałbym opowiedzieć, czyli Batman tom 8, waga super ciężka. Scott Snyder, Greg Capullo i cała ta ekipa, co od poprze, po wszystkich poprzednich tomów. O, ostatnim razem mówiłem o Lidze Sprawiedliwości, że Trochę się spodziewałem, że będzie to raczej taki kiepski komiks i ku mojemu zaskoczeniu było całkiem spoko. Tutaj, tutaj na odwrót, w przypadku wagi su superciężkiej spodziewałem się, że po endgame, po final ostatecznej rozgrywce, nie pamiętam jak to się po polsku nazywało, które mnie bardzo mocno zawiadło niestety, spodziewałem się, że przy wadze superciężkiej Snyder się troszeczkę zrehabilituje. Mamy tutaj historię o tym, jak komisarz Gordon zostaje nowym Batmanem. Właściwie no, nowym e, mecha Króliko Batmanem. To swego czasu było, było dość popularne e, szydzenie z tego w internecie. E, w każdym razie no, po tym, jak stary Batman e, w, w, d, ginie, przynajmniej tak wszyscy sądzą, e, uznano, że Gotham potrzebuje dalej Batmana i e, pojawia się firma, która tego Batmana ma zamiar dostarczyć. No i właśnie w tej roli wytypowany został komisarz Gordon. Pomysł wydawał mi się naprawdę zakręcony, potencjalnie fajny. No niestety no nie wypaliło to jakoś szczególnie dobrze ten pierwszy tom. Przedstawia takie po początki Gordona w nowej roli. Ju już wizualnie jest nie, nie do rozpoznania, ponieważ go tam wygolili, odchudzili i wykoksili. I to już taki, taki Gordon jest dość hardkorowy. No, fa fabularnie to nie, nie porywa jakoś szczególnie mocno. Jest tam zapowiedź tego pana Gluma, który będzie głównym złoczyńcą, w w tak już konkretniej w, w kolejnym tomie. No ale to jest taki, taki tom przejściowy, można powiedzieć, chwila oddechu po, po ostatecznej rozgrywce, a jeszcze preludium do, do pojedynku z Gloomem. Mamy tutaj parę, parę pojedynków, kilka takich dość, dość... Znaczy no generalnie Scott Snyder lubi w Batmanie wprowadzać takie pomysły, które, które są dość, dość intrygujące. Tutaj na przykład bardzo mi się podobało to, jak, dobra lecimy ze spoilerami, okazuje się, że ten Bruce Wayne oczywiście żyje, tylko nie pamięta swojego całego życia i jest teraz takim pacyfistą. Bardzo mi się podobał pomysł, jak powyciągał rzeczy z Bad i zrobił z tego plac zabaw dla dzieci. Wiesz, wiesz te, te wszystkie dinozaury, tam takie, takie rzeczy, które zawsze były w Bad Pomimo tego, że tak w sumie to jest to głupie, to nikt, żaden czytelnik Batmana tego nie negował, że on ma gigantyczną tam monetę w jaskini nie? i te, tego typu rzeczy. No i fajnie, że takie, takie, takie rzeczy tutaj się pojawiają, no ale nie zmienia to po prostu faktu, że w mojej ocenie ten komiks był taki strasznie miałki, mało odkrywczy. Gordon w roli Batmana po prostu bardzo szybko staje się Batmanem i tutaj nie ma tych cech charakterystycznych dla Gordona. Na przykład jak swego czasu po Battle of the Cole Dick Grayson był ba ba Batmanem przez jakiś czas, to bardzo mi się podobało, nawet Tony Daniel potrafił to zrobić, że pokazywał, że to jest inny Batman. Tutaj oprócz tego, że, że Gordon tam biega w tym, w tym mecha króliku, to tak naprawdę w pewnym momencie w ogóle nie czuć różnicy pomiędzy nim a Brucem Wainem i jest to słabe. Jest to słabe, rysunkowo na szczęście jest, jest super, ponieważ Grek Capullo jest po prostu rewelacyjny i to się, to się nie zmienia. Jest też taki krótki rozdział rysowany przez Joka, który również jest... Na, a, przez Joka, Joka, to, to. No, no, no. No. który też, też jak zwykle daje popis swoich umiejętności, które są bardzo wysokie. No ale, ale tak ogólnie podsumowując, no nie, nie porwało mnie to za szczególnie. Nie jestem zainteresowany kolejnym tomem. No i cóż, no, Scott Snyder znowu zawiódł moje oczekiwania. Szkoda, bo jednak te pierwsze tomy, ten Trybunał Słów, ten... Śmierć, śmierć Rodziny. Jednak były fajne tytuły i, i szkoda, że to się w pewnym momencie już tak rozwodniło. Nawet ten rok pierwszy mi, mi się całkiem podobał. Mhm. Rok zerowy. Rok, rok, rok, zerowy, rok, no, rok no. zerowy mi się całkiem podobał, ale tak, tak im dalej w las, tym no, tym, niestety, bardziej miałko. tym niestety gorzej. I waga super ciężka tego nie zmieniła. Jest po prostu tak sobie. Nie, słabo. Jest, nie jest słabo, nie jest kiepsko. Jest po prostu dużo gorzej niż w Black Mirror a, a no, po prostu to, to jest ten odnosik, to jest ta pierwsza wielka historia Snydera w Batmanie i ona była kapitalna No wspaniała była. wspaniała. i to, ka każdy to kolejny przeczytać. tom nie, nie dorasta jej do pięt no i szkoda, po prostu szkoda nie jest tak, że to jest jakiś mega słaby komiks to nie jest to nie, nie jest to najgorsze co spotkało Batmana tak, ale po prostu też nie jest to najlepsze co spotkało Batmana no i tej, tej myśli po prostu się trzymajmy szkoda, że tak to wyszło no ale oby, oby kolejny tom jednak był lepszy. Natomiast e, kolejnym tytułem o którym ch chciałbym powiedzieć to jest e, komiks na życzenie tak z, mm, swego right. z tego czasu puszczony na e, Facebooku wpuściłem na Facebooku parę propozycji i wygrało Animal Noir. E, kupiłem sobie pierwszy numer w, w Atomie w z wersji z, e, Subscription cover. Mhm. Musisz mi kiedyś wyjaśnić, co to właściwie jest, bo dla mnie to jest po prostu normalne. Do nich jest teoretycznie dostęp wcześniej, jeśli składasz preorder i to. Aha, tylko. Ee. Myślę, nie, bo dla mnie po prostu, wiesz, jak przeglądam te e, warianty, to to jest co cover A, cover B, cover subscription. No Albo oni, oni nas mają po prostu. D -dla, d dla mnie do, -dla to wygląda tego. po prostu jak cover C, ale, ale okej, okay, teraz... Ja w żółwiach ninja mam, mam subscription cover, bo je Eastman rysuje. Mhm, rozumiem. E, I. Powiem tak, że y, pierwsze zaskoczenie przy Animal Noir było takie, że to jest komiks dwóch Chorwatów. I y, no, no, no, no, no proszę. No, no spodziewa nie, spodziewałem się po prostu czegoś... No i nie, nie tylko D.W., ale generalnie wydawnictwo amerykańskie tak raczej oszczędnie, powiedzmy, sięgają po y, komiksy takich właśnie nie Brytyjczyków. Chodzi ci o oryginalne pomysły tak? tak oczywiście tak, nie, tak. nie o licencje i tak, twórców. Tak. Oczywiście o, o to mi chodzi że mm, kiedyś swego czasu miałem taką e, dyskusję na mm, jednym z fur internetowych to chyba jeszcze było na Walonie mm, i generalnie zastanawialiśmy się ilu jest scenarzystów w Stanach aktywnie działających ko komiksowych oczywiście którzy nie są a Amerykanami, B. Kanadyjczykami, C. Anglikami lub -Bryty -Bry -Z -Z -Z -Z brytyjskich. Mhm. No i ciężko było. Naprawdę było ciężko znaleźć, znaleźć kogokolwiek. I Mówię tu o scenarzystach, bo rysowników jest naprawdę dużo akurat. No i dlatego też się troszeczkę zdziwiłem, gdy okazało się, że mamy tutaj duet Chorwatów. Mhm. No y Izar Lunacek i Neitz Juren. Mam nadzieję, że dobrze przeczytane. Natomiast o czym jest to Animal Noir? No jak tytuł wskazuje. Mamy tutaj historię taką kryminalną, dość, dość ciekawą, oryginalną. I w, głównej, w głównych rolach występują antromo, antropomorficzne. antropomorficzne. O właśnie takie tak. postacie. Zwierzaczki. Zwierzaczki, tak. Tutaj główną, głównym bohaterem jest prywatny detektyw, który jest żyrafą. No i on podejmuje... Trochę przypał z ukryciem się jednak, jak jesteś detektywem żyrafą. Chyba, tak. że drzewo udajesz albo <śmiech> tak. latarnię. Tak, tutaj jest nawet w, na, na samym początku te, tego mm, komiksu taka scena, gdy on, on i inna żyrafa poruszają się tramwajem i widzisz, po prostu są, jest taki specjalny wagon dostosowany do, do żyraf, gdzie nie, nie ma dachu, jest, jest to fajna opcja. Generalnie poruszamy się w takim świecie, w którym filmy są, niektóre filmy są zakazane i twórcy tych filmów są poszukiwani przez prawo, chodzi o filmy, w których zwierzęta pożerają zwierzęta, tego typu sprawy. No i właśnie główny bohater bierze sprawę dotyczącą tego procederu. Podejrzewam, że w kolejnych numerach okaże się, że ma drugie, trzecie, czwarte dno. Ale chodzi mi o to, że czytało mi się to bardzo dobrze, ten, ten, ten zeszyt. Y historia jest fajnie napisana, te postacie są takie, y one mają swój wyrazisty charakter i jednocześnie twórcy zachowują ich cechy zwierzęce. No to, to jest ba bardzo fajne, tak samo z tym y zestresowanym na początku, to to był Gepard, y mm -hmm. Jaguar? Nie, Gepard z tym zestresowanym gepardem, na, na którego mówią tam mały lwie. Tak, tak. I właśnie I się to, nabijają się właśnie. z niego pawiany, a pawiany właśnie uchodzą za takie, takie psocące małpy najbardziej. No chyba hieny tylko mogłyby być hmm. oprócz, oprócz pawianów. Jest tutaj ta scena, gdy detektyw odwiedza pewnego hipopotama i jego dom jest na środku jeziora i w pokoju jest, jest wielka kałuża i sobie pływają po tej kałuży. No i spoko też, że ten jeden hipopotam nie grzeszy rozumiem, co jest tak. prawdą, jeśli chodzi ogólnie o hipopotam, mm. bo są dość głupimi zwierzętami. Tak, i, i właśnie tych, no, tutaj, wiesz, na przykład, schodzą po schodach, które tak, są tak, tak, mały, to małymi wodospadami. To jest, to graficznie, naprawdę fajnie to wygląda. I kolory są bardzo fajne w takich um, przyciemnionych tonach, żeby właśnie pomimo tego całego kolorowego królestwa zwierząt zrobić ten noir z tego. Mm -hmm. Tak, ten noir jest bardzo, bardzo mocno wyczuwalny. E no i też oczywiście główny bohater ma prochowiec, no bo no, i mu, no musi, jeśli... detektyw w klimacie noir bez prochowca tak. i fedory na głowie to nie byłby detektyw. Albo ci naj, najbardziej porywczy policjanci, którzy są... Bi... Oddział dupków. Tak, oddział dupków, <laughs> którzy są bizonami, tak? Tak, tak. Wołami. Tak, tak, tak gnu, nie? No dobrze, nie, niech będzie. W każdym razie bar, bardzo fajnie udało się uchwycić... no to w... chyba antylopy są. Antylopy to gnu, no, tak. W każdym, razie, no, no, no. w każdym razie bardzo fajnie udało się uchwycić w charaktery tych poszczególnych postaci oraz ich cechy zwierząt. Historia jest całkiem fajna. Cliffhanger może mógłby być taki bardziej wyrazisty, ale to też nie jest dla mnie jakiś, jakiś szczególnie mocny minus. Fajne jest to, że później mamy trzy strony, liczące trzy strony takie, takie opowiadanie, które rozwija przedstawiony świat jest to bardzo fajny dodatek następnie mamy krótki wywiad z twórcami komiksu i to co mi się tak bardzo podoba w IDW są trzy strony reklam na, to jest końcu. na samym końcu tak. i to jest, to jest naprawdę fajne no oczywiście komiks wydany dużo lepiej niż standardowy Marvel standardowy DC cena to 4 dolary Jestem, jestem bardzo zadowolony z tego że właśnie ten komiks został wybrany bo ponieważ mogliśmy, mogliście wybrać coś po prostu słabego a ja bym to musiał kupić przeczytać i o tym teraz opowiadać a tak to przynajmniej mamy e, fajny tytuł i być może sobie nawet sprawie wydanie zbiorcze o ile IDW nie rzuci jakąś ceną z kosmosu. No to też jest prawda mi po tym pierwszym zeszycie też się podobało ja go akurat miałem cyfrowo z tego humble bundle co było tam prawie wszystko z IDW praktycznie. Mm -hmm i też, też poczekam na wydanie zbiorcze, bo kojarzy mi się bardzo z lubianym przeze mnie filmem animowanym, jakim jest Zwierzogród i nawet porównanie, wiesz, tutaj, że w policji też są bawoły, tak samo jak był komendant główny policji w Zwierzogrodzie, to równie dobrze mógłby być taki właśnie ta ciemniejsza strona zwierzogrodu idealnie by się tam uplasowało. Też ta dbałość o szczegóły bardzo mi się podobała, o której ro rozmawialiśmy w sprawie mm. tych właśnie hmm, specjalnych wagonów dla żyraf itd itp. Mm. Super sprawa. Oby więcej takich komiksów też wydawanych przez amerykańskich wydawców. Tak, I oby też głośniej przy okazji o nich, bo prawdę mówiąc... Y... No tak gdzieś bokiem to animal noirecznych na Generalnie yy, tak jak, wyglądało, jak wyglądał mój dobór tytułów do tejże powiedzmy to edycji komiksu na życzenie po prostu stwierdziłem a niech to będzie coś IDW i przejrzałem sobie całą ofertę lutowych zapowiedzi i to mi się tak rzuciło w oczy i to po prostu to był pierwszy raz kiedy o tym tytule w ogóle usłyszałem tak prawdę mówiąc więc przydałoby się troszeczkę więcej tego marketingu. No ale fajnie, fajnie, że się udało właśnie wskazać te, ten komiks i ja jak najbardziej nie żałuję tego, że ku, kupiłem ten pierwszy numer w formie właśnie papierowej, jak najbardziej polecam, w formie zeszytowej jest dostępny, w formie wydania zbiorczego dopiero będzie zapowiedziane, zdaje się, ale tak, jak najbardziej Animal Noir, noir warto. No i teraz... Przejdźmy może do tego tematu który nie zmieścił się dwa tygodnie temu mhm. e, czyli mm, w związku z tym że film Logan nam się podobał i po dwóch tygodniach dalej tak uważamy. Uhu, jest dobrze e, chcielibyśmy wspomnieć o paru komiksach z tą postacią które po prostu warto znać lub też nie warto znać bo takie też też się pojawią. E, no cóż, no <śmiech> ja, ja sobie wypisałem takich pięć tutaj nie wiem ile, bo w sumie nie widziałem. Bo, <laughs> no bo ja tu akurat z Wolwerinem mam tak, że więcej znam klasyków i jedyne co, i właściwie możemy od tego zacząć, bo to, mm. to będzie się nam powielać na naszych listach, to jest wspaniała historia, jaką jest Coyote Crossing. Tak, tak, Coyote Crossing, ja, ja ogólnie cały run Grega Raki, Ruki bym jak najbardziej polecił, bo no on trochę się obawiałem, że po tym jak uchodzi za takiego specjalistę odpisania postaci kobiecych trochę się nie odnajdzie przy, przy Loganie, no, ale okazało się, że te jego 18 numerów e, pierwsza, trzeciego woluminu serii, mhm. no jak najbardziej bardzo dobry komiks, tak fajnie uchwycona ta, ta charakterystyka tej postaci, no zwłaszcza od Crossing, ten drugi tom e, jego autorstwa zdecydowanie najlepiej oceniany, no warto, wa warto poznać całość. Ja sprawdziłem sobie przed nagraniem jak to jest z dostępnością tego typu historii, o których, o których wspomnimy. No Coyote Crossing akurat no, no nie jest do dostania, przynajmniej nie widziałem ani na Atomie, ani na Multiversum. Za to jest Wolverine by Greg Ruka Complete Edition. I myślę, że, że jak najbardziej warto, jeżeli spodobał Wam się film Logan, to ten komiks też Wam się jak najbardziej spodoba. Greg Ruka tak ukazał tego naszego bohatera od strony takiej bliższej temu, tej pierwotności, o tak bym powiedział, on jest takim milczącym milczosą postacią, która tylko działa i, i mało mówi, nie jest, nie jest to komiks obfitujący no, w dialogi. Mówmy mało, lecz konkretnie. Tak, tak. I on głównie działa, jest po prostu najlepszy w tym, co robi. Greg rukam bardzo fajnie pokazuje, dlaczego i, i w jaki sposób. Jest to komiks brutalny, ale oczywiście bez przesady, bo jednak to jest, to jest Marvel i to nie jest, to nie jest Max. Więc tam nie, nie można było pokazać wszystkiego, ale jest to, jest to historia dość brutalna, yy, momentami smutna, momentami y, można się uśmiechnąć. Generalnie bardzo mi się podobało. Czy bardzo wyważona historia. Tak, tak, jak najbardziej. Po prostu bardzo, bardzo mi się podoba to, że Greg Ruka um, uchwycił istotę um, postaci Logana i, i prze, przełożył to na naprawdę fajną historię. I oby, oby któryś wydawca Egmont, tudzież Mucha się zainteresował tym tytułem, bo myślę, że jak najbardziej warto. To no, może jakiś inny klasyk, może... <coughs> może tym. Masz... Weapon X mi się po podobał. Mm -hmm. Może przez to, że jest taką klasyczną historią wprowadzającą tego Wolverina, ten jego, um, można powiedzieć, strój, który się tam pojawiał, jak on wyskakuje z tej tuby, z tymi wszystkimi charakterystycznymi drutami, niedrutami i hełmem po prostu jak Rogue Trooper w 2000 AD. No, to, to, to mi się podobało. Sama historia... Trochę się boję odświeżyć, że, żeby nie, nie, nie paść ofiarą charakterystycznego dla mnie ostatnio zawodzenia się na, na własnej nostalgii, mm -hmm. tak jak ty miałeś zresztą trochę z anihilacją. No, tak, tak. No, na, natomiast bawiłem się dobrze na tym, bo jakby taki. Ja tu ci się wtrącę tak pardon. Gdy Bronix się ukazała w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to był jeden z 11 tomów, które kupiłem, i mhm. właśnie bo moja wersja semikowa się już dawno, dawno temu zdezintegrowała, rozleciała się, masakra była, więc stwierdziłem, że takie miłe wspomnienia miałem z tym tytułem, to, to czemu, czemu by sobie jej nie kupić. No i przeczytałem i ja dalej jestem bardzo zadowolony z, te, z tego komiksu. Co prawda to też było tak, że wiesz, on mi się tam rozleciał x lat wcześniej i nie pamiętałem wszystkiego. I na przykład bardzo mi się podobało to, że um, Wolverine tak naprawdę w tym komiksie nic nie mówi. Tam tylko, Wspaniała rzecz no, Tam tylko wyje momentami, ale to jest też właśnie istotą tej, tej postaci. No, rysunkowo dalej jest super. Historia jest naprawdę momentami chwytająca za serce. Broń X jak, jak, jak najbardziej polecam. No i jest dostępna po polsku. Tak, to, te, to, no, to też jest bardzo po ważne. Po polsku, nie po polsku, i tak ją znajdziecie. Otóż to. to. Ja, ja tu sobie generalnie wypisałem y, trzy historie z tego trzeciego woluminu. Wolverine'a i też chciałem wspomnieć o takim one -shacie. nie wiem czy to się ukazało w jakimś wydaniu zbiorczym na pewno się ukazało w jakimś wydaniu zbiorczym ale nie wiem w jakim i to jest historia The Package z 41 numeru tejże serii i ona polegała na tym że po prostu Wolverine miał za zadanie przetransportować małą dziewczynkę przez tereny Wakandy i wszyscy na niego polowali i to jest kolejna właśnie historia tego typu w, którym, w której pokazuje się to bohaterstwo tej postaci, że on tak naprawdę jest właśnie bardzo, bardzo bohaterską postacią, która potrafi wiele znieść, żeby tylko wykonać zadanie, jeżeli wierzy w sens tego, tego zadania. I chociaż jest to tylko, tylko one shot, tak naprawdę 20 kilka historii, dwadzieścia kilka stron historii, naprawdę jest to historia, która rewelacyjnie pokazuje, jaką postacią jest, jest Wolverine i, i też też właśnie uważam, że jak najbardziej warto tą historię poznać. To, to jest tytuł, który pojawia się bardzo często w top 10 najlepszych historii z Wolverine'em Moim zdaniem zasłużenie, bo nie wiem czy pamiętasz swego czasu była taka faza w Marvelu, tak jak teraz jest na Deadpoola, że Wolverine miał 3 serie plus no, milion one shotów plus trzy miniserie plus ukazywał się we wszystkich tytułach Sixmen, men plus był w Avengers i plus był nie wiem jeszcze w... No wszędzie gdzie no, tylko tak. się dało w Wolverina wcisnąć trzeba było go wcisnąć. Tak. A I... gdzie się nie dało trzeba było znaleźć sposób żeby się Dokładnie dało. Dokładnie tak no i właśnie to, to jest to że w, w czasach gdy Wolverine był właściwie wszędzie te jego hi historie z nim były po prostu kiepskie w znakomitej większości i taka perełka jak The Package no to jest właśnie to jest właśnie te, ten taki moment w którym przypominasz sobie że Wolverine generalnie jest graczem bardziej solowym niż drużynowym pomimo mm -hmm. tego że występuje w pięciu drużynówkach w Marvelu I, i właśnie takie przypomnienie tego co jest najważniejsze w tej postaci bardzo mi się podobało bardzo było to przydatne wtedy i polecam jak najbardziej. I też jeszcze przy okazji chciałem wspomnieć o, o skoro już wspomniałem o tym że był czas gdy Wolverine był wszędzie. Warto też wspomnieć o historii A Mile in My Mocassins, mhm. czy, którą napisał Jason Aaron. I jest to taka, można powiedzieć, humorystyczna historia, w której Jason Aaron próbuje wytłumaczyć, jak to jest, że Wolverine jest wszędzie. Mhm. I to było rozbite na dwa numery 73 i 74 tej trzeciej serii z Loganem. To były takie zeszyty, gdzie były dwie historie, więc zeszyt był podzielony na pół i były tam dwie historie, jedna Daniela Weya, o której nie warto wspominać. I druga właśnie Jasona Arona, która wyszła naprawdę bardzo fajnie. To jest historia taka przedstawiona w formie e, takich podwójnych planż, gdzie, gdzie były takie kadry dość cienkie, pionowe opisane jako poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i po prostu bardzo, fa bardzo fajnie to wyszło. Takie pokazanie, jak to się dzieje, że Wolverine może być wszędzie. I, mm -hmm. i nie zaburzyć tego kontinuum, więc to też taka fajna historia, którą bym polecił. Ja od siebie mogę polecić historię, która ma w sumie tyle lat, co ja i jest to Havok i Wolverine Meltdown. Ona mi się bardzo podoba. To są cztery numery, bardzo ładnie jest zilustrowane z niesamowicie dobrymi okładkami. Walter Simmons był odpowiedzialny za napisanie ich, i y, da się kupić jeszcze chyba wydanie zbiorcze gdzieś tego, jeśli nie to na pewno na Comicsology to znajdziecie no jest to fajna historia, która na, jak Meltdown, stopienie i mamy i Wolverina i Havoka i no. Czarnobyl w sumie i te, wokół tego kręci się ta historia faj, fajna fajny scenariusz y, z dużą ilością akcji ale w taki przystępny sposób, który się parę lat później tak naprawdę zaczyna kończyć przedstawienia tego typu rzeczy. No jeśli macie ochotę na klasyczną taką historię z Wolverine'em, ona nie jest chyba jakoś bardzo rozpropagowana, prawda? Nie, nie, nie. Ja od siebie polecam. Zwłaszcza, że Havoka chyba też rzadko widać. To znaczy, teraz jest w tym ankeny Avengers, które publikuje Egmont, więc tam gdzieś tam się przewija, ale generalnie jest to taki, taka postać raczej mało w Polsce znana. Mimo tego, że jest bratem Cyklopa, nie? A, no przecież był w tych filmach, tam w tej, w tej nowej trylogii, w pierwszej klasie. W, A, był, no był rzeczywiście. Chociaż też ten, jakaś wie, wielka rola w, w Apokalipsie, czy, czy w przeszłość, która nadejdzie to nie była, ale, ale, ale pojawił się w tych filmach no ja oczywiście chciałbym wspomnieć o y, Wolverine Gambit Ofiary mm -hmm. y, z rysunkami Tima Sayla i scenariuszem y, Jeffa Leba więc no wiadomo choć co prawda to jeśli chodzi o poziom tego komiksu to to jest bardzo, bardzo dalekie od długiego Halloween ale to i tak jest historia która się wybija ponad przeciętność w, w zalewie komiksów z Wolverine'em był, był ten komiks wydany w Polsce lata temu przez TM Semik więc myślę że na pewno gdzieś tam na Allegro go idzie złapać może nawet w dobrej formie no ale też na pewno bezproblemowo wydania zbiorcze jakieś mo można można złapać fajna historia dwóch lubianych mutantów dwóch lubianych twórców z czego jeden w formie dobrej jeszcze więc też jak najbardziej warto natomiast no polecimy teraz w klasykę mocno, czyli ta pierwsza ministeria z Wolverine'em, Chris Claremont Frank Miller Też. z też. mega klasyczną okładką tak, z mega, z mega mega klasyczną okładką, pamiętam ten komiks ukazał się w Polsce dwa razy raz przez Egmont wydany i on był jakiś dziwnie szeroki, on był szerszy niż standardowy amerykański komiks nie, do dzisiaj nie wiem dlaczego tak się stało no i później oczywiście wielkiej kolekcji komiksów Marvela więc też też bez problemu w tej drugiej edycji powinien być gdzieś dostępny. No nie w pierwszym obiegu raczej, ale, ale myślę, że będzie można go tam gdzieś wyłapać No i to jest też kolejna klasyczna historia. Fajnie pokazująca y, rozwój tego bohatera. Klasyk jak dla mnie zasłużony zarówno scenariuszowo jak i rysunkowo. To jest jeszcze ten Frank Miller, którego, którego, <śmiech> którego, którego, którego, którego można oglądać po prostu. Tak, no. To prawda. Mm, tak, i no klasyk, tak jak wspomniałem, klasyk zasłużony, jak najbardziej warto znać. No też sobie wypisałem takie dwa tytuły, których zdecydowanie nie warto znać, jeżeli gdzieś. Ale na przykład ja uważam jeszcze z tych rzeczy, <grym> które warto znać, <grym> e, chyba w Polsce nawet w zesztach się ukazał pierwszy Origin, nie? Tak, tak, tak. Nie Origin 2, czy tam Origins, chyba Origins to była gówniana seria. Tak, i o Origins zaraz wspomnę. Zaraz powiem, że było gówniana seria. <grym> Natomiast ten Wolverine Origin mi się bardzo podobał. Tak, Jeszcze to, za czasów jak to, Wolverine tak, był to, Bytler. To Mandragora i... wydała, mm -hmm. pamiętam w zeszytach. Być może gdzieś tam po latach, bo Mandragora lubiła takie rzeczy robić, ukazało się jakieś wydanie, wydanie zbiorcze kolekcjonerskie, nie wiem. No ale tak, w zeszytach na pewno było, to pamiętam to był chyba jeden z pierwszych komiksów Mandragory, po jakie w ogóle sięgnąłem, Powiedziałem widziałem Origins, nawet widziałem w kioskach, więc, więc to było takie wow. No tak, tak, to, to jest fajna historia. To był, to był komiks, od którego zaczęło się moje uwielbienie do Andy'ego Kuberta. Zdecydowanie, gdy zmienił mocno styl i po prostu kupił mnie całkowicie, później 1602 i tak dalej. No ale tak, od, od Origin się zaczęło. I, i, I też fajna historia tam, i też zaczyna się w sumie w XIX wieku, nie? Mhm, zdecydowanie fajna historia. No niestety ta kontynuacja, ten Origin 2, który jakiś czas temu Mucha komiks wydała, to nie było jakieś, jakieś szczególnie fajne. No nie. Niestety. Natomiast, ale przynajmniej Origin 2 jeszcze się dało czytać. Była taka no seria. No tak, tak, tak. Origin 2 było słabe. Znaczy, nie było najlepsze w ten hmm. sposób. Natomiast Origins. Origins, tak. To jest już seria. Swoją drogą to jest fenomen, ja nie wiem ile ta, ta seria miała, miała numerów, ona chyba do 50 numerów doleciała w Stanach albo i coś, no coś koło tego. 40 Nawet 50. sięgnąłem potem z Omega Redem. Oj, oj. <grych> w każdym razie e, to był właśnie e, czas, gdy Wolverine był wszędzie i stwierdzono, że no, skoro było Origin i się tak wszystkim podobało, to trzeba by było pokazać więcej rzeczy z przeszłości Logana, zwłaszcza, że po House of M on odzyskał wszystkie wspomnienia i to był właśnie ten moment, w którym zaczęto wydawać tę serię, gdy Wolverine już wie, poznał całą swoją przeszłość i po prostu się mści. Co nie byłoby jeszcze takie złe, gdyby się nie wziął za to Daniel Way. Mm -hmm. Czyli twórca najgorszych komiksów świata z Deadpoolem na czele. No, wo Wol I bardzo mylące, jak jest tylko nazwisko na. Tak, tak. Niestety. I myślisz, że. O, Gerard Wade, a później. A, fuck. <grym <grym <grym> <Daniel> <grym> Wade, O, oh shit. W każdym razie no ta, ta seria jest po prostu masakryczna. Kwintesencją tej serii jest to wprowadzenie tego. Um, tego kolejnego Wolverine'a z dziwnymi szponami. nazywa. Nie, nie, nie, nie, nie. On się nazywał. Tak jak założyciel Rzymu? Romulus. Romulus, o właśnie, dogadnie, dziękuję. Ta, ta postać była po prostu ta, tak. Oj, ne, to, to bym prze, teraz, nie, to musiał przeknąć teraz, nie chcę tego robić. Generalnie, właśnie, y, scenarzysta miał mega dobrą okazję zrobić coś naprawdę fajnego, bo miał ogromne pole do, do popisu z tą nieodkrytą przeszłością Logana i zaserwował nam taką srakę, że po prostu unikać unikać jeszcze raz unikać i jeszcze drugi komiks który też radziłbym unikać za wszelką cenę to jest Wolverine Civil War z tego pierwszego. Civil jeszcze War. bardziej unikać. Tak to, to jest scenarzystą był Mark Guggenheim i on w tym evendzie. Ten, ten komiks podejmuje fajny wątek ponieważ to jest jedna z tych rzeczy za które nie lubię Civil War. Ponieważ tam było tak, że te, ten Nitro się wysadził, zginęło ileś tam osób i herosi zaczęli się lać po ryjach, bo ustawa, tak? I ktoś zapomniał o tym, że Nitro przeżył ten wybuch i w sumie byłoby spoko go wytropić i, nie wiem, ukarać, tak? No i właśnie o tym, o tym jest Wolverine Civil War i ten, ten wątek podejmuje, gdy tam bohaterowie się leją po ryjach, po prostu Wolverine stwierdza, Ej, w sumie warto by było złapać tego nitro i pomysł jest spoko, Wygo wykonanie jest masakrycznie złe, ponieważ tam później wchodzi, jak, yy, wchodzą wątki takie bardzo, bardzo kiepskie, cała, cała historia jest po prostu hmm... No, no słaba, jest, jest słaba, ale Guggenheim po prostu też przy okazji pokazywał, że w ogóle nie czuł tej postaci, on tam serwował takie, e, takie sceny typu, że e, Nitro wybuch, tam wiesz nakokszony jakimś dodatkowym power-upem i wybuch tak, że z Logana został tylko metalowy szkielet, a on za moment wstał i, i w sumie było spoko, co technicznie rzecz ujmując, gdy zostaje sam metalowy szkielet, to nie ma się z czego ten Wolverine odrodzić, prawda? A mózg? No. Mówię, sam szkielet leży. No, Aha, no, przy, czy no. przez oczy mu mózg wypalił. Tak, no i, i, Jakimś to... i, te, i takich rzeczy właśnie tam było naprawdę dużo. W, od połowy, nie wiem, drugiej, trzeciej części, tam zdaje się sześć numerów. Miała ta historia, jest po prostu taki fakap za fakapem upem i, i no, dla mnie to był jeden z najgorszych... najgorszych nie polecam, tego, nie pozdrawiam. Zdecydowanie z jednym z najgorszych komiksów z Roganem, jaki czytałem, więc jeżeli gdzieś byście go tam wy, wyczaili, to, to zdecydowanie unikajcie. No i tych tytułów na pewno byłoby więcej do, do wymienienia, ale to są takie te dwa, które mi najbardziej utkwiły w pamięci które zdecydowanie nie polecam. Zwłaszcza, że są jeszcze dostępne, bo to całkiem świeże historie, całkiem świeże tam z ostatnich 10 lat, <grym> ale, ale są, są dostępne i gdzieś tam na wyprzedaży, na jakimś, nie wiem, stoisku na multiversum, pewnie... Aha, stoisko na multiversum. Gdzieś tam na wyprzedaży można będzie je gdzieś tam złapać, to... to, to radziłbym unikać. No i cóż, chcesz jeszcze coś dodać? Jakiś komiks, jeśli przyszedł nie, do głowy? Nie, nie przyszedł. Dobrze, no to będziemy kończyć. Będziemy. Tak, dziękujemy za to, że byliście. Komentarze jak zwykle przyjmiemy na YouTubie, Facebooku, mailowo i tak dalej. No whatever. I wracamy za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.